i nowość, no, hity hit i gnioty. Wszystko, wszystko co myrocznie, strasznie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com nekropolitany. Witam w nawiedzonym podcaście. Sobota, 16 stycznia 2016 roku słuchacie właśnie 64 nawiązanego podcastu na blogu Nekropolitan a po tej stronie dyktafonu wita się z wami Szymas zacznijmy od odrobiny podcastowej mety otóż mamy piękny sobotni zimowy poranek hmm, niech na sprawdzę godzinę która jest Wiesz! A, dzięki. Więc przed chwilą minęła szósta, a ja jestem z podcastem w lesie. I tak totalnie w lesie, bo wczoraj wieczorem mój kochany dostawca internetu skopał coś z DNS-ami i tym samym odciął mi dostęp do sieci. Do tego odłączył swoją infolinię, więc ani nie mogłem dowiedzieć się, czy naprawią mi to do rana, ani szczerze wyrazić mojej opinii na ten temat, szczerze powiedzieć co sądzę o tym wszystkim ale jeżeli o to drugie chodzi, to może to i lepiej bo miałem ogromną ale to przeogromną ochotę cytować i to tak nagminnie Adasia Miałczyńskiego. wiecie o co chodzi, nie? Jezus kurwa, ja pierdole no właśnie, wiedziałem, że czeka mnie długie posiedzenie z Audacity bo wiedziałem ile tego wszystkiego nagrałem wiedziałem, że no, każdy projekt wymaga spore dawki pracy i wiedziałem, że często muszę robić sobie kopie zapasowe projektów, by w razie czego znowu nie stracić kilku godzin pracy, ale za cholerę nie przewidziałem, że będę odcięto od sieci. I no to był problem, bo wiecie, bez internetu nie miałem dostępu do trailerów, do dźwięków, a bez nich nie byłem w stanie zmontować całości, bo skoro już pierwszą część montowałem tak troszkę bardziej hardkorowo, to i drugą chciałem też troszkę ozdobić, że tak to ujmę. I nawet całych surowek nie mogłem pomontować, bo bez sensu było najpierw montować paszczu dźwięki, a potem dokładać reszty, skoro wiedziałem, że i tak nie będę miał czasu, by później przesłuchiwać znowu każdy projekt osobna i wstawiać wszystko w nim w konkretne miejsca. Niby można sobie to jakoś tam pozaznaczać, ale robiłem próby radzenia sobie z takimi sytuacjami. Niestety nie znalazłem sensownego rozwiązania, więc po prostu musiałem odpuścić. Liczyłem na to, że ten internet jednak w końcu wróci, chociaż trochę się bałem, bo ostatnio taka awaria skończyła się tym, że wiecie, nie miałem go przez ponad dwa tygodnie, ale teraz liczyłem na to, że się wszystko napiawi, że będzie dobrze. I uznałem, że pójdę spać po prostu na dwie, trzy godziny, wstanę, sprawdzę czy mam neta, zrobiłem to, nie było go, więc znowu się kimnąłem dwie godziny, znowu wstałem, znowu go nie było i tak do szóstej rano, do niedawna i na chwilę obecną jestem niemalże pewien, że nie wyrobię się do dziesiątej zwłaszcza, że internet wrócił, ale coś muli i na przykład wycięcie fragmentu audio z nagrania koncertu na potrzeby rozmowy z Pawłem którą usłyszycie za jakiś czas zajęło mi blisko pół godziny a do tego chwilę potem skapnąłem się, że poprawiam, właśnie po wklejeniu tego fragmentu poprawiam już zmontowane nagranie, bo akurat tę rozmowę z Pawłem miałem zmontowaną więc widzę, że do dziesiątej się nie wyrobię, ale mówi się trudno zaraz dam wam znać na fanpage'u po prostu co i jak i tak nic na to nie poradzę podcast poleci później ale poleci mniej więcej w takiej formie w jakiej to sobie zaplanowałem i dostaniecie taką dawkę polecanek odradzanek i ogólnie informacji na temat grozy z ubiegłego roku że i tak pewnie będziecie zadowoleni serio, ten podcast będzie miał grubo ponad dwie godziny będzie pewnie o jakąś godzinę dłuższy od ubiegłotygodniowego odcinka. I najzabawniejsze jest to, że i tak nie zrealizowałem planu maksimum. To nie jest podcast właśnie tak maksymalnie dopracowany, jakby mógł być jeszcze, bo po pierwsze ostatecznie udało mi się zgadać z ośmioma, z dziewięciu zaplanowanych gości. Po drugie w międzyczasie rozważałem za proszenie jeszcze jednego czy dwóch głosów, a po trzecie również moje prywatne podsumowanie, które usłyszycie pod koniec będzie dość mocno okrojone, bo po pierwsze nie zdążyłem nadrobić wszystkiego, a po drugie no muszę to wszystko opublikować w ten weekend, tak? A jeżeli miałbym teraz jeszcze raz wszystko nadrabiać, podsumowywać osobiście, to po pierwsze zajęłoby mi to pewnie jeszcze z tydzień, a po drugie musiałbym to moje podsumowanie opublikować jako jeszcze osobny odcinek, Pewnie byłoby jakoś przeraźliwie długie, więc troszkę to skrócę. Tak wiem. <śmiech> Nigdy nie twierdziłem, że jestem normalny, więc nie czepiajcie się. Zresztą nawet w zakładce autorzy na blogu jest napisane wprost, tak, że normalny nie jestem. <śmiech> Ale cóż, nie ma tego złego. I teraz po tym wstępie wróćmy do naszego podsumowania. Powiem tylko, że zasady pozostają takie same jak tydzień temu, to znaczy... To znaczy, zaraz usłyszycie cztery rozmowy, nagrywane w różnych miejscach, różnych okolicznościach, na różnym sprzęcie, o różnych porach, z czterema różnymi gośćmi. Każdy z nich poleca lub odradza coś związanego z grozą, co poznał w ubiegłym roku. I, no i to tyle tak naprawdę, więc po prostu przejdźmy do pierwszego gościa. Boże, co jest? Yy, tak, tak. Sorry, zapomniałem o czymś. Otóż w związku z ostatnimi występami Kociej Rasy Panów w naszym podcaście, Psie i Wilcze Lobby przysłało mi pismo z pogróżkami, no, dobra, dobra, dobra, przejęzyczyłem się, pismo z y, informacjami, tak, przysłało mi pismo, którym Wyrażają głębokie zaniepokojenie tą sytuacją z ubiegłego tygodnia i sprzed dwóch tygodni i proszą o opublikowanie odezwy do rasy ludzkiej, no co niniejszym czynią. Dobra, skoro już zrobiłem swoje tak? Okay. i już nie grozi mi zamiana w wilkołaka, to może połączymy się w końcu z pierwszym gościem, a będzie nim Mando. Tak, Mando, znany wam przede wszystkim z serwisu stevenking.pl, z radia SK, kombinatu i wielu występów gościnnych. Więc tak, Mando, Mando, Mando, gdzie ja cię mam w telefonie? Dobra, okej. Okay. Halo, halo. Cześć, cześć. No, cześć. Co tam słuchać w Nowym Roku? A, no dobrze, dobrze. Trochę późno już, ale, ale dobrze. Jakoś tam się żyje. Coraz lepiej. Trochę późno. Zawsze miał, jakby był, nie wiem, czerwyt. <laughs> Trochę późna godzina. Spać już powinienem. Ogarnij się. Na, w dzień nagrywajmy kiedyś. No, to się zgadza, ale Cóż, no tak wyszło. Przepraszam, to ja na siebie czekałem kilka dni, Ani. Czy nawet w sumie kilka tygodni, bo to dwa tygodnie już minęły. Nie ma tak dobrze zacząć nowy rok i rozmowy. No, ale fajnie, ale fajnie, że, fajnie że w ogóle no, zaczynamy rozmowę. 11, 11 stycznia przez cały grudzień w zasadzie nie nagraliśmy nic razem. Bo, no świętego, no ale świętego na samym początku grudnia, nie wiem, czy. No, no, no, no to dobra, początek grudnia, czyli już ponad miesiąc nie nagrywaliśmy. Czyli jest progres, tak? Robimy krok do przodu rozwijamy się. <laughs> Albo też wracamy na stare tory w sumie. I skoro już mowa o starych torach, to cóż, no przejdźmy od razu do Meritum. I powiedz mi, co tam ciekawego, jeżeli chodzi o grozę? polską, zagraniczną, lepszą, dobrą, niezależnie od medium. Co tam ciekawego poznałeś w ubiegłym roku? Przeczytałeś, obejrzałeś, czy jakoś inaczej jeszcze wchłonąłeś? No dobra, no ja tradycyjnie zacznę od tego, że nie wiem, co tu robię, bo <śmiech> ja, ja z aktualnymi rzeczami jestem zawsze mocno, mocno w plecy, przynajmniej na większości mediów. Między innymi dlatego rok temu nie wypowiadałem się w twoim podsumowaniu, bo w zasadzie nie miałem nic do podsumowania. Jeżeli chodzi o filmy, to produkcje z 2015 roku, nie licząc tych naprawdę niszowych, które obejrzałem w ramach świątecznych horrorów, no to jeżeli ja dobrze liczę, to oglądałem trzy albo cztery filmy, które powstały w 2015 roku, jeżeli chodzi o horrory. Merry Christmas everybody! czyli Krampus, Christmas Horror Story, które oczywiście polecam, które już polecałem w kombinacie, w cudzysłowie, a których niestety nie dałem rady polecić w Nawiedzonym, ale z tych wszystkich filmów, z tych kilku filmów w ogóle żal o tym wspominać, które obejrzałem, no to gigantyczne wrażenie zrobił na mnie i tu nie będę oryginalny film, coś za mną chodzi. Mm -hmm. Are you awake? Why are you doing that? You're not going to believe me, and I need you to remember what I'm saying. This thing, it's going to follow you. Somebody gave it to me, and I passed it to you. Wherever you are, it's somewhere walking straight for you. All you can do is pass it along to someone else. Zdecydowanie jeden z najlepszych horrorów, jakie widziałem od bardzo długiego czasu. Klimat po prostu tak gęsty, tak tak kapitalny. Ja uważam, że sam pomysł nawet jest świetny. Nie, absolutnie nie czepiam się tych rozwiązań fabularnych, których wiele osób się czepia, czyli całego tego motywu, z, jak przenosi się klątwa, bo jest to dla mnie świetne, nawet ten cały wątek seksualny. Mam nadzieję, że nigdy twórcom nie przyjdzie do głowy i nie powstanie jakieś, coś za mną chodzi, geneza, czy coś w ten deseń, bo, bo oh, yes. <laughs> byłoby to, <laughs> dość koszmarne zepsucie świetnego filmu, Filmu? Znaczy, nie, no, filmu by nie zepsuli. Zepsuliby ogólnie cały wydźwięk, całości, bo sam film jest po prostu, jest, jest e, dla mnie doskonały. Jeśli miałbym wskazać jeden, jedyny minus, to, to w tam w jednym czy w dwóch momentach niepotrzebnie, niepotrzebnie zrobiono e, takie e, trochę demoniczne wrażenie z, z tej całej postaci chodzącej za, za bohaterem. To było, to było zbędne, bo tutaj doskonale po prostu się sprawdzało, gdy ta postać była zwykłym człowiekiem idącym, i gdy zarówno bohater, jak i widz nie wiedział, czy to jest klątwa, czy to jest zwykły człowiek mijający go na ulicy. To było po prostu tak świetne, tak świetnie pomyślane, tak świetnie rozegrane. To był taki horror, o którym ja niewiele wiedziałem. Bo pomimo, że ja przesłuchałem oczywiście podcast Jerego kiedyś, który nagrał do, mhm. do kombinatu, no to po prostu gdzieś tam w głowie mi zostało, że to został sam ten główny motyw, jak przynosi się klątwa i gdzieś mi zostało, że no, tak jak w tytule, że po prostu ktoś będzie e, chodził za głównym bohaterem, ale jakoś kompletnie wyleciał mi z głowy, że to będzie tak rozegrane, że to jest demon, który cały czas jest w ruchu, który cały czas idzie i trzeba być przez całe życie na baczności. Do tego właśnie kurde, za mocno się rozgadałem o tym filmie, byśmy byś mogli w ogóle o nim podcast nagrać, bo ja bym mógł chyba o nim gadać i gadać. No to już tak zamykając ten wątek do tego samo zamknięcie filmu i, i wiesz, to, że ta klątwa jej się nigdy nie pozbędziesz. Bo, bo nawet jak pozbędziesz się jej na całe życie, to i tak będziesz za, cały czas się obracał za siebie i cały czas się będziesz zastanawiał, czy ta osoba jest zwykłym człowiekiem, czy nie. a To po pierwsze, a po drugie ta klątwa prędzej czy później do ciebie wróci, no bo ona prędzej czy później wróci do każdego i, i, i, i o, ty, o tym filmie można by gadać i gadać i był to po prostu doskonały horror. Horror, na którym się tak cholernie bałem i i, i który był inny niż, niż to co do tej pory widziałem świetnie się bawiłem no, zgadzam się ze wszystkim po prostu ja też w kinie My nie nagraliśmy o tym w osobnego nagrania ale gdzieś tam pewnie wspominałem przy przyszłych okazjach że też siedziałem po prostu w fotelu i gdy coś to tytułowe it się pojawiało, to ja się opuszczałem w fotelu i no, po prostu no. czułem się na, jakbym. Na kilku był, scenach to można wiem, po, prostu, po prostu można wyjść z siebie. I to nie są żadne jumpskersy, na przykład na kilku scenach, gdzie po prostu postać idzie. Wow, po prostu jest takie wrażenie. To jest gorsze od Jumpscaresów, bo ta scena właśnie trwana. Jump scare się podskoczysz, krzykniesz i ta emocja jest rozładowana. A tutaj widzisz, że to idzie, idzie, idzie, że jest blisko, że może dopaść bohatera, bohaterkę za chwilę dosłownie i, i te emocje nie schodzą, tylko się kumulują. No, no, doskonale to działa. To nawet w tym momencie, jak już chwilę o tym pogadałem, siedzę sam w pokoju i sobie patrzę po lewej, mam okno po prawej drzwi. Jakby w tym momencie drzwiami weszło, to oknem bym nie zdążył uciec. <laughs> No, dostałem... no to ja już w ogóle bym nie, nie wiem, Całe <śmiech> <dostałem. śmiech> mieszkanie ciemne, wszyscy śpią. Okej, okay. no i w temacie filmów to, to jest wszystko ode mnie. Niestety, pomimo, że interesuję się horrorem, to tak jak sobie postanowiłem w zeszłym roku, że będę mocno śledził to, co się ukazywać będzie w nadchodzącym roku i będę starał się oglądać prawie wszystko, to nie obejrzałem prawie nic. Nie wiem, brakuje mi jakiejś strony polskiej, prostej strony z newsami horrorowymi, które by mnie informowały i by mi przypominały, że Dzisiaj wszedł ten film, a, a, a za miesiąc wejdzie tamten. Po prostu nie śledzę stron zagranicznych aż tak mocno i, i zapominam o tytułach, które na przykład miałem na liście do obejrzenia. Natomiast... Dobra, już pociągnę to, że mam braki horrorowe, to w temacie książek ja w ogóle nie przeczytałem żadnej książki, która jest horrorem w zeszłym roku. Przeczytałem około 50 książek, nie było w nich w ogóle horroru. Dwa Stephen Kingi teoretycznie moglibyśmy podpiąć tylko i wyłącznie dlatego, że pisarz jest autorem horrorów, ale o nich powiedziałem już tyle, w tylu różnych miejscach, że bez sensu do tego wracać. Chociaż u ciebie nie mówiłem. No właśnie, no właśnie. <śmiech> ale, nie, ale, to, ale to nie są takie książki, które można by w podsumowaniu horrorowym umieszczać Zresztą uważam, że żadna z tych książek nie jest tak dobra, żeby można ją gdzieś tam na podium stawiać w podsumowaniu roku. To nie były najlepsze książki, jakie przeczytałem w zeszłym roku. Tyle. Mm, a Dobrze, to tak się koncentrujesz na tym, czego nie zrobiłeś. Czego nie poznałeś, ale wiem, że na przykład oglądasz masę seriali na bieżąco. No właśnie, to po jest. W porównaniu ze mną to w ogóle jakieś absurdalne ilości. <gry> nie było tam żadnego horroru, myślę, że było. No i to jest jedyna rzecz, o której mogę trochę więcej powiedzieć, bo tutaj w miarę jestem na bieżąco z prawie wszystkimi horrorowymi serialami. Nie widziałem Scream Queen tak ten serial się nazywa. Queens. Scream Queens, nie widziałem. Ponoć zachwalany, ponoć nietypowy, oryginalny i bardzo dobry. Ale poza tym chyba widziałem... No nie, no prawie wszystko nie, bo nie oglądam American Horror Story. Destroying Virus. No, tego też. Oba seriale ruszyłem, ale oba dość szybko skończyłem. Natomiast... No na ogromne wyróżnienie zasługują dwa seriale, które omówimy, myślę, w nawiedzonym, mam nadzieję, że się zbierzemy i omówimy oba seriale, które rozwijają serię filmowe, czyli Krzyk od MTV i Ash vs Evil Dead od Stars. Tak. Oba seriale doskonałe. W tym momencie jestem na bieżąco, na świeżo po Aszu. No i w tym momencie, jak sobie wspominam krzyk, to tak aż taki świetny mi się nie wydaje, no bo to jednak tam dużo wątków takich młodzieżowych było i, i wątków takich właśnie pod MTV. Ale, ale naprawdę oba seriale polecam. Na obu bawiłem się bardzo dobrze. Oba oglądałem na bieżąco od razu, jak się ukazywały. I oba uważam, że są bardzo godnymi następcami, to może źle powiedziane, oba się bardzo dobrze wpisują w swoje franczyzy. Przy czym Ash versus Evil Dead to jest, to jest tak brutalny serial, tak krwawy i, i momentami strasznym. No, może w pierwszym odcinku były takie, takie momenty cholernie straszne. Nie wiem, jak ty, mocno, jak ty daleko stoisz z tym serialem. Czy w ogóle go ruszyłeś? Jestem na początku samym. W pierwszym odcinku było kilka momentów takich horrorowych, a później bardziej poszli, wiesz, w absurd w, w, w komedię i, i w bardzo krwawe sceny, czyli tak e, coś pomiędzy, nie wiem, Armią Ciemności a a Evil Dead 2, mm -hmm. ale też są motywy straszne. Na przykład jest taki jeden demon, którego wywołują z, za pomocą tej księgi i on jest po prostu zrobiony doskonale. On jest mm -hmm. tak kapitalnie zrobiony, że, że można po gaciach robić. Groovy. Oprócz tego w minionym roku oglądałem, no w zasadzie już tylko mi zostały trzy seriale o zombie z czego bardzo polecam jeden, ale to na koniec sobie zostawię. No, oglądałem The Walking Dead. Ja bardzo lubię The Walking Dead od samego początku i oglądało mi się to, nadal ogląda mi się to bardzo dobrze. Jeżeli ktoś trawi ten serial od początku, to uważam, że on trzyma w miarę równy poziom cały czas przyzwyczaiłem się już do, do pewnych zagrań, które są w tym serialu, do, do pewnych głupot które są gdzieś tam powtarzane i akceptuję to i bawię się na tym dobrze na razie y, szóstego sezonu poleciała połowa, była niezła obejrzałem w wakacje ten pierwszy spin-off mm -hmm. Fear the Walking Dead What is man versus nature? Man may offer warmth, he may offer food, but nature always wins. They don't know if it's a virus or a microbe, they don't know, but it's spreading. On był niezły. Był krótki, miał chyba pięć czy sześć odcinków. Teraz drugi sezon będzie już dłuższy, będzie podzielony na dwie części, będzie miał chyba piętnaście odcinków. Był niezły, ale tak szczerze już średnio pamiętam go na tyle, żeby go oceniać. Pamiętam, że bardzo fajnie się zaczął, że to była tak trochę inaczej pokazana e, apokalipsa. Znaczy to nie było nic, wiesz, nic nowego, nic, nic nowatorskiego, ale było powiedzmy troszeczkę inaczej jakoś tak się, bo wiesz w temacie zombie tak naprawdę już Ciężko powiedzieć jest coś nowego, to już jest tak wyeksploatowany i tak przeżygany przez telewizję, z kino, książki, komiksy i przez wszystko serial, że, że tutaj ciężko powiedzieć coś nowego, ale pamiętam, że niezły to był serial. Jak gdzieś tak po środku, no po środku ten serial miał pięć odcinków czy sześć, ale środek, tak trzeci, i czwarty odcinek pamiętam, że troszkę zwątpiłem w niego, ale zakończył się też nieźle i na pewno będę oglądał drugi sezon. A przypomnij może dla tych, którzy się nie za bardzo orientują w tej sytuacji, jak to jest z tym związkiem pomiędzy Fear The Walking Dead a żywymi tropami tą serią oryginalną. One na razie się nie wiążą w zasadzie w ogóle, bo serial The Walking Dead i komiks The Walking Dead zaczął się już po apokalipsie. Tam pierwsza scena i w komiksie i w serialu to jest jak główny bohater zostaje ranny podczas akcji z policjantem, zostaje ranny, zapada w śpiączkę i on się budzi po tam nie wiem jakimś okresie czasu i już się budzi w świecie upanowanym przez zombie. Coś takiego chyba było w 28 dni później, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, tak. No, a Fear The Walking Dead pokazuje moment rozpoczęcia apokalipsy. Rozprzestrzeniania się tego wirusa. Właśnie to jest pokazane, wiesz, z punktu widzenia zwykłych ludzi, jak oni śledzą jakieś doniesienia w internecie, jak widzą jakieś blokady policyjne i tak dalej, nie? Czyli jeżeli ja na przykład przerwałem po drugim sezonie. Walking Dead, bo po prostu jak zaczął mnie nudzić, to nie wiem, myślisz, że opłaca mi się sięgnąć po chwilę Walking Dead? Na pewno to, to, to nie, tu nie będzie żadnego zgrzytu, bo to się w ogóle zupełnie gdzie indziej dzieje, w zupełnie innym miejscu w Ameryce. Zupełnie inni bohaterowie to na chwilę obecną nie ma żadnego związku. Ja mam nadzieję, że później to jakoś przeplotą, że wiesz, gdzieś może w Fear the Walking Dead pojawi się któryś z bohaterów, nawet taki, który już zginął w The Walking Dead, będzie miał mam szansę, żeby tak na chwilę powrócić i odwrotnie mam nadzieję, że gdzieś w The Walking Dead pojawi się postać, którą wiesz, na chwilę obecną znamy z Fear the Walking Dead, gdzie jest na razie normalną osobą, a tam już będzie jakaś, nie wiem, lekko spaczona na umyśle przez te wszystkie wydarzenia, które przeżyła pomiędzy tymi dwoma serialami, ale na chwilę obecną te seriale nie są w ogóle ze sobą powiązane. Ja w ogóle od początku uważałem, że to zostało nazwane tak tylko i wyłącznie po to, żeby podpiąć pod serię, co zresztą no się nawet sprawdza, bo tam pierwszy odcinek jakiś gigantyczny rekord oglądalności zdobył, a uważam, że gdyby to był po prostu ten sam odcinek nazwany inaczej i nie podpięty pod, pod serię, która jest z niewiadomych przyczyn tak bardzo popularna, to, to na pewno przeszłoby bez echa, no bo ile można oglądać seriali o zombie. Na chwilę obecną te seriale w ogóle nie są ze sobą związane. Ja niestety z komiksem mam ogromne plecy. Kiedyś czytałem w miarę na bieżąco to, co się ukazywało w Polsce, ale po setnym zeszycie, czyli po siedemnastym tomie przestałem czytać, a to już jakieś prawie trzy lata temu. Teraz w Stanach wyszedł w tym tygodniu chyba 150 zeszyt, czyli już mam 50 zeszytów, czyli jakieś pewnie z 8 tomów w plecy. I chciałbym to nadrobić, ale mówię, mam naprawdę już trochę przesyt tym tematem, bo tak samo z książkami. Przeczytałem dwa pierwsze tomy książkowej serii i trzeciego tomu, który jest rozbity na dwie części, no nie ruszyłem, jakoś mnie ciągle odpycha. Nie ruszyłem też tego, co teraz wydał SQN. W tym roku wydali nową serię z The, The... chyba. No, tego też nie ruszyłem. Cały czas nie skończyłem serii, którą przecież bardzo zachwalałem, czyli... Yy fit, to było przegląd końca tak. świata, no przeczytałem pierwszy tom i, i dalej tego nie ruszyłem, no jednak jakiś tam przesyt tym tematem zombie jest ale, jak ja już długo mówię już przykro mi będziesz miał długi, długą wstawkę, ponieważ na koniec chcesz coś dodać o The Walking Dead, tak na marginesie? nie, nie, nie, tylko chciałem właśnie to się, bo ja przegwałem bo mnie znudziło tamto i... znaczy, ja wiedziałem co i jak, ale żeby ludzie wiedzieli którzy nie wiedzą nie? ciężko powiedzieć czy cię też by nie znudziło to Fear the Walking Dead bo to ma momenty ale, ale ma też przestoje już, już wiesz mhm. przy tak krótkim sezonie, który już jest nierówny to ciężko powiedzieć jak to będzie dalej dobra to ale, ale, ale co? ale, ale bardzo polecam, bardzo polecam serial, który zaczął się rok temu w tym roku leciał drugi sezon czyli Z Nation. This is is Do the is no well, that all that changes. looking at the only human survived being bitten by a zombie. Z Nation coming in September. To jest zupełnie inna bajka, pomimo, że jest to o zombie. Jest to serial wyprodukowany przez telewizję Sci-Fi i studio Asylum. No i jest to to, to właśnie, czego można się spodziewać po, po tych dwóch markach, ale wydaje mi się, że jednak jest to o kilka klas wyżej niż inne ich produkcje ja na przykład nie widziałem Sharknado nie widziałem żadnej części Rekinado. Nado Jakoś mnie do tego kompletnie nie ciągnie, ale na tyle, na ile widziałem jakieś fragmenty, zdjęcia, zwiastuny i tak dalej, to widać, że jest to chyba taki bardzo świadomy film od nich, że oni złapa, oni zakumali, że, że ten film ma gigantyczną popularność i, i wydaje mi się, że po, po tym co widziałem, że też jest to film o, o jakąś tam klasę wyższą od innych ich produkcji, no bo inne ich produkcje, no to wiemy jak wyglądają, nie? Są koszmarne. No, tak. Są takie, że ich się po prostu nie da oglądać. Nie wiem, jak jest z Rekinado. Może się to da oglądać. Wydaje mi się, że da, ale Zination się naprawdę da oglądać. To się ogląda świetnie. Tu są takie patenty, że, że po prostu banan na gębie, jak się to ogląda. Pierwszy sezon jeszcze nie był taką, taką jazdą po bandzie. Tam też były niezłe rzeczy. Jakieś tam, wiesz, Zineido właśnie też było, czyli Tornado z Zombie. Bo tutaj na Zombie nie mówią Zombie, tylko Z. Z. I wszystkie jakieś takie są twory słowne właśnie z Z na początku. I mieliśmy Zineido do. <śmiech> Mieliśmy na pewno zombie niedźwiedzia w pierwszej części. Mieliśmy zunami, czyli wielka fala zombie, która szła przez Amerykę. I wiesz, takie wielkie stado, do którego dołączały się kolejne zombiaki i, i wielka fala szła przez Amerykę. I to, to, to, ten motyw w pierwszym sezonie był miał ogromny potencjał, ale został trochę schrzaniony, a na szczęście powrócono do niego w drugim sezonie. I, i nadal bohaterowie uciekają przed zunami I, i w ogóle kapitalny motyw prowadzą zunami do Wielkiego Kanionu i jest sugestia, że napełnili ten Wielki Kanion <głos> zombiakami, bo, bo chociaż powstrzymali na chwilę zunami, to ono kroczy dalej. Są napromieniowane zombie w elektrowni atomowej. Jest, w drugim sezonie mamy blastersów, czyli takich zombi zupełnie innych już po wybuchu bomby atomowej. Mamy ziwit, czyli zombie zioło. To jest zielsko hodowane na kompoście z zombiaków plus yy, takie zombiaki skrzyżowane z rośliną. One tam, jest taka szklarnia i, i, i tam ciężko to z, z zombie zioło w ogóle zrywać, bo jak tam się wejdzie, to są zombie, które jednocześnie sterują gałęziami. Nie? I, i, no. Jest w ogóle w drugim sezonie mesjasz zombie, bo jest cały motyw kolesia, który jest teoretycznie odporny na... dostał szczepionkę przed samą apokalipsą i jest teoretycznie odporny, ale coś tam się z Dzieje nie tak, i jest motyw jego dziecka. To jest motyw, który zresztą ja Ci mówiłem, że jak oglądaliśmy pod kopułą, to ci mówiłem, że oglądam trzy seriale jednocześnie, w których jest motyw przyspieszonej ciąży i przyspieszonego dziecka, mhm. bo to było w Falling Skies. W Podkopułom i właśnie w Z-Nation. No i w dwóch serialach to było zrobione w miarę, w, w, w Falling Skies w miarę, chociaż później jest, był koszmar. W Z-Nation świetnie, w Podkopułom wiemy, jak było zrobione, no koszmarnie. Jest w ogóle właśnie jest motyw narodzin tego dziecka, to ono się rodzi w stajęce, przychodzą trzej królowie zombie razem z zombie wielbłądem. I, i, I to dziecko nie jest, nie jest teoretycznie zombie, ale zachowuje się jak zombie, tylko że jest normalnym człowiekiem. I po prostu rodzi się noworodek, który jest wiesz fioletowy i, i sam odgryza pępowinę. I, i takich, takich patentów, takich motywów to jest tyle, że to się po prostu ogląda świetnie, ale oprócz tego jest dobrze zagrany i dobrze zrobiony. I to odróżnia to od wiesz, od, od pozostałych filmów z tego worka. Bo tutaj masz naprawdę świetne postaci. Ja, jakbym miał porównać The Walking Dead i The Nation, to ja wolę The Nation i wolę postaci z Zination. Jak mi w The Walking Dead uśmiercają kolejnych bohaterów, to, to już to jakoś tak po mnie spływa. A w Zination mam tak świetne postacie w tej chwili, tak fajną grupę, że jakby mi kogoś z nich zabili, to, to bym był autentycznie zły. Także, także bardzo polecam ten serial, naprawdę. Fakt, że trzeba wiedzieć, na co się nastawiamy. No myślę, że po tym moim monologu już wiemy, na co się mniej więcej nastawiać i, i no był odcinek z Archiwum X, gdzie są w Roswell i są zombie kosmici i tak dalej. No, dobra. To ja teraz przeżyłem duży szok, bo właśnie sobie uświadomiłem, bo ty mi pisałeś o Zinnejszym kilka razy w ciągu tego roku i za każdym razem, jak mi podawałeś te zimotywy. motywy, i z i cuda, które się tam dzieją to nie na samą przy samej lekturze krótkiej wiadomości na Facebooku, jaka się cieszyła i w końcu stwierdziłem, że drobie. i teraz się sobie uświadomiłem, że ja zacząłem oglądać iZombie, a nie z innej i się zastanawiałem no tam też są różne jazdy, ale mówię aż takich cudów nie ma, no, no. może potem będzie no, to, to nie, nie ten serial, ale, ale właśnie, właśnie o to chodzi, że zazwyczaj z, z filmami z tego worka, z filmami od Sci-Fi i od Asylum, to jest tak, że wiesz jak podam już te patenty, te motywy, które tam są, to już w zasadzie nie ma po co oglądać. No bo tam nic więcej ciekawego nie ma. No, no powiesz, że na przykład gdzieś tam, nie wiem, jest horror świąteczny, w którym jest śnieżny rekin, który spod śniegu zabija. O, śmieszne, fajne. Wła włączasz i tam ja już w zasadzie powiedziałem wszystko, co mogłem powiedzieć o tym filmie. Tam nic więcej nie zobaczysz. Nie? A tutaj nie, to się ogląda dobrze. Tylko, że nie wydaje mi się, żeby to był serial na maratony. Wydaje mi się, że to jest taki, że oglądasz odcinek dziennie i, i styka. Ja, ja czasami oglądałem trochę więcej, jak, jak miałem jakieś zaległości i sobie robiłem po cztery dziennie i czasami to było ok, ale bywało, że miałem ze, ze cztery odcinki ogólnie z całego na razie serialu, który, nie wiem, w tym momencie może ze 30 odcinków liczy te dwa sezony, chyba mniej nawet. I miałem kilka takich odcinków, że, że nie najlepiej mi się to oglądało. Przy czym nie wiem, czy to właśnie dlatego... Wydaje mi się, że to nie dlatego, że one były kiepskie, tylko po prostu, wiesz, do tego serialu musisz mieć dzień. Nie, nie. To, to nie jest tego typu serial, który możesz sobie, nie wiem, 10 odcinków na raz obejrzeć, bo ci po prostu łeb rozsadzi, nie? Mhm. To jest coś, co lepiej sobie dawkować. Ale bardzo polecam. No. dobra, odnotowane. Tu nie wiem, chciałbyś jeszcze coś przywołać, czy... Mógłbym jeszcze pochwalić miniony rok za komiksy, o których też mówiłem dużo w wielu różnych miejscach. Ogólnie komiksów wychodzi teraz tyle, że to po prostu tylko, nie wiem, żyły podciąć sobie i, i sprzedawać krew, ale dwa komiksy tutaj mógłbym wyróżnić, które już y, nie raz wyróżniałem w innych podcastach i w innych, i w innych miejscach I, i zresztą nie tylko ja. I to by były, to by były dwa komiksy, Jakoś tam powiązane właśnie z Kingiem, czyli amerykański wampir. Bardzo się cieszę, że Egmont wrócił do tej serii. Chyba im się sprzedaje, skoro w tym roku w tak szybkim czasie wydali trzy tomy. Mam nadzieję, że się sprzedaje, bo mam nadzieję, że, że będą to wydawać dalej, bo te komiksy są po prostu doskonałe, doskonałe. A druga rzecz, którą o której warto wspomnieć, to jest Lokentki od Joe Hilla. też. Bardzo się cieszę, że, że to jest wydawane. Wychodzi niestety trochę drożej Lokentki, o czym już mówiliśmy u mnie w Radiu SK. Tak, tak, tak. Patrząc na to, jak jest wydany i na jego cenę, i na jego zawartość, bo jednak to są cięższe. zeszyty. Te, te tomy amerykańskiego wampira, które dostaliśmy w tym roku, były gigantyczne. To były dwa tomy po dwanaście zeszytów bodajże i jeden tom, który miał chyba 10 zeszytów to Równie dobrze to można było rozbić naprawdę na, na jakieś sześć tomów. Te trzy, które zostały wydane. Także tam lektury jest od groma. W każdym takim tomie masz po prostu dwie długie historie, przynajmniej dwie długie historie, takie pięcio-sześciozeszytowe, plus czasami jakieś one-shoty. Także jest naprawdę co czytać i, i polecam, bo to jest dobra rzecz. Okej, okay, to też odnotowujemy i dołączam się do tej polecanki. No i co? To już wszystko? Ode mnie raczej tak. Jeżeli coś jeszcze było, to ja nie pamiętam. To jest to, to, jest, to, jest to co zdążyłem sobie tak wynotować, wspominając zeszły rok pod kątem horroru. Okej, okay, jasne. Dobra, to, co? No to serdeczne dzięki za wizytę w Nawiedzonym, za powrót. Ale nim cię pożegnam, jeszcze jedna sprawa. Skoro już, skoro już udało się cię na nowo ściągnąć do świata nadających i żywych, to Proszę o deklarację publiczną, że w tym miesiącu nagramy Krzyk i Asha jak dobrze pójdzie. No mam ferie, za kilka dni zaczynam. No patrząc z punktu widzenia słuchaczy, to właśnie zacząłem. juchu. z mojego punktu widzenia niestety jeszcze kilka dni muszę pochodzić. Także nawet z przyjemnością bym jakoś w ferie usiadł i ponagrywał trochę rzeczy. Szczególnie, że z Aszem jestem na bieżąco. Niestety nie, nie odświeżałem sobie wcześniejszych części serii. Ale to, to, to nawet też nie widzę problemu, żeby szybko odświeżyć. Przy czym jeżeli będziemy gadać o serialu, samym serialu, to nie muszę nawet odświeżać. Z przyjemnością bym nagrał. Przy czym o krzyku to ja trochę już nie pamiętam, bo to w wakacje leciało. Ale myślę, że jakbyśmy we trzech usiedli, ja ty i Jerry, i nie wiem czy ktoś tam jeszcze, to, to, to myślę, że, że to by się jakoś potoczyło. Żebym sobie na tyle przypomniał ten serial, że... To, to, to, to nie jest tak, że wiesz, że on, on mi jakoś wyparował, ja pamiętam wszystko, co tam się wydarzyło, tylko po prostu jak na bieżąco oglądałem, to miałem bardzo dużo myśli w głowie, które chciałem przekazać, a teraz mi jakoś one umknęły, ale w trakcie dyskusji pewnie by powróciły. Także no, mam nadzieję, że nagramy. I jeszcze na... mistrzowie horroru, i jeszcze nagram amerykański vampir ten 5 do radiańska i Lokentki 4 i jeszcze nagram ten piłę z tobą, jeszcze nagram. No właśnie, musimy też wrócić do tego. No, no i jeszcze nie pamiętam, co jeszcze miałem z tobą nagrywać. Jest jeszcze kilkanaście pozycji no. na liście. I, I Battle Royale w końcu kupię, i, no, no. i przeczytam, i nagram, i no. No to, to, to słyszeliście, kochani. Teraz możecie, jak, jak nie będzie jakiegoś odcinka, to wiecie, do kogo pieniądze A się zadeklarował, więc... Nie, ale Asza i Krzyk no. będzie trzeba, no. Asza i Krzyk trzeba. To na pewno. Resztę też, ale wszystko w swoim czasie. I Mistrzów Horroru by wypadało też powrócić. No, ale jak trzy seriale pod rząd, to, to trochę lipa. Yy, trzeba to jakoś porozbijać. Będzie dobrze. Yo, yo. Dobra, to jeszcze raz serdeczne dzięki za wizytę w nawiedzonym to ja Tobie również dziękuję i dziękuję słuchaczom i w ogóle dziękuję, że taki projekt istnieje bo poprzedni rok był dużo ciekawszy dzięki niemu i z punktu widzenia słuchacza i z punktu widzenia osoby, która chce sobie porozmawiać o horrorze i dzięki takiemu nawiedzonemu podcastowi ma gdzie to robić patrzcie, publicznie to mi kadzi tak? a prywatnie to nie znasz się nie znasz się. Dobry. Dzięki wszystkiego dobieru w nowym roku No i co, do usłyszenia Na razie, trzymaj się Do usłyszenia, cześć Hej. Dzięki ci Mando Zwłaszcza za uświadomienie mi, że iZombie to nie Zination I, I nie będę teraz przedłużał A niczego więcej komentował Tylko od razu połączymy się z drugim gościem A będzie to dla odmiany głos kobiecy Drugi głos żeński W tym podsumowaniu Y Nie w tej części, tak, bo Mando jest chłopcem, ale to będzie drugi głos żeński w tym podsumowaniu i będzie to Elin, znana Wam bardzo dobrze z wcześniejszych występów na wiedzonym podcaście, więc dzwonimy. Cześć. Cześć. Co tam słychać w Nowym Roku? A, dobrze. <śmiech> Jak zwykle znam rok z horrorami. <śmiech> <śmiech> Jak zwykle. <śmiech> tak was więc... z zewnątrz mogłoby się trochę przerazić, słysząc coś takiego. Tak, jak najbardziej. Zresztą mój chłopak też już jest trochę zadowolony ilością horrorów, jakie ja oglądam. No w każdym razie już, już seans był pierwszy, więc... No to bardzo się cieszę. Zresztą u mnie było podobnie w sumie. Tak. Ale na razie, wiesz, odpuśćmy sobie na chwilę ten 2016 i cofnijmy się jednak o te kilka dni, czy w sumie z naszej perspektywy godzin wstecz i powiedz mi co ciekawego bardzo dobrego, bardzo złego czy w jakiś inny sposób interesującego wpadło ci w ręce, w oczy w ubiegłym roku Okej, okay, więc on jakoś tak ten rok wolno się skręcał, ja tutaj mówię o filmach tak, o chorobach mhm. w sensie filmowych i y, na początku jakoś tak długo nic nie było. Takie miałam wrażenie, że czekałam na coś, co będziesz miało tą datę 2015, prawda, a nie 2014 i tak jakoś długo nic nie było, ale ostatecznie myślę, że wyszło kilka filmów, które jak najbardziej przypadły mi do gustu. Ogólnie mam takie wrażenie, że teraz jest moda na horrorowe komedie. Nie wiem, czy zgadasz się z tym stwierdzeniem. Horrorowe komedie i fan Haha. Pan footage, co? Już myślę, że tak trochę mniej, chociaż oczywiście cały czas y, powstają. I mam wrażenie, że nie wiem, tak mniej więcej dwa na trzy filmy, które ostatnio oglądam, to jest fund może nie wiem, trzy na cztery nawet, więc wiesz. No tak, ja już chyba wszy wszystko obejrzałam, czy nie, no nie wszystko, ale już bardzo dużo, więc tak jakoś może już, już nie mam takiego wrażenia, ale teraz właśnie ostatnio Dużo właśnie takich stawek komediowych widuje. Więc właśnie pierwszy film, który mi się podobał, no to jest to jest komedia, czyli Dev Gasm. Anyway, evil heavy metal that your parents hate you listening to. It has lyrics about hell, demons i doom. What if I told you it's all real? I know. If I was there. Nie wiem, czy oglądałeś. Jeszcze nie jest na, liście, na długiej liście do nadrobienia, bo trochę się jednak tego tak. ukazało w tym roku. Tak, więc to jest według mnie, nie wiem, czy najlepszy film, no i na pewno w trójce najlepszych horrorów z tego roku dla mnie. A to ciekawe, że o tym mówisz, bo właśnie ja go trochę przesuwałem w mojej osobistej kolejce do nadrobienia, bo no jednak ten tytuł nie sugeruje czegoś wysokich lotów, nie, ale dosłownie, <głos> tak. nie wiem, z 15 minut przed naszą rozmową teraz yy, znalazłem topkę, Najlepsze choregory Anno Dominic 2015 i tam Devkaz był na pierwszym miejscu. I tak się zastanawiałem, czy nie przesunąć trochę wyżej. Tak, wiesz, tak, to na pewno przesunąć sobie wyżej, dlatego, że ten film ja też na początku nie miałam go, go ochoty jakoś oglądać, bo ten tytuł właśnie tak nie wiadomo o, o co chodzi, co tam się kryje. Ale podincentowałam, że to jest film, gdzie jest dużo heavy metalu. O. I ogólnie metalowców. Szeroko pojętych. Więc ja jako, że lubię takie klimaty, to stwierdziłam, że sobie obejrzę, chociaż... Nie czytałam zbyt wiele na temat filmu, tak po prostu sobie włączyłam. No i pozytywne zaskoczenie jak najbardziej. A jaki to jest podgatunek? Oj, ja co, no podgatunek. Y... I czy to jest fanfutyzm? <laughs> nie, nie, nie. Jak będę od fanfutyzmów mówiła, to będę prost mówić, że to jest fanfutyzm. To, to niespokojnie. To jest film. Tak, na tego to jest film nowozelandzki, więc to też trochę. Yy, wiesz. To jest trochę co innego, prawda? Niż taki zwykły amerykański, a. Jednak inaczej robią trochę filmy. I jaki podgatunek spytałeś? No, są takie demony, które momentami przypominają Evil Dead. Okay. Ale momentami, bo to nie jest, nie jest jednak jakaś tam żynka z Evil Dead. Ale ogólnie to tego typu klimaty. O co chodzi? Mamy nastolatka, który jest właśnie w subkulturze, tak metalowej i on zostaje przeniesiony do jakiejś swojej tam dalszej rodziny, ponieważ jego matka ona bodajże była pijaczką, nie, nie mogła się nim zajmować, nie wiem, coś takiego. I on zostaje przeniesiony do jakiegoś mojego miasteczka, gdzie mieszka ze swoją religijną rodziną, no co tutaj trochę się gryzie, prawda? Religijna rodzina i chłopak, który tam odwrócone krzyże sobie rysuje na czole. <grych> Więc jest, to już jest zabawne. I ogólnie on postanawia zespół black metalowy. chodzi o posiadanie takiej piosenki, co jak się później okazuje wywołuje demony jakieś takie pradawne zło okay. więc no po się robić ciekawie on ma taki swój e, właśnie zespół tak, tym drugiego metalowca oraz takich dwóch nerdów typowych którzy sobie grają w RPG i wszyscy w szkole ich gnębią <grym> więc e, to też jest e, zabawne dosyć no i ten film przede wszystkim polecam fanom heavy metalu bo jest e, dużo takich e, odniesień z których można się pośmiać Przede wszystkim Manowar, to jest zespół, który tam no, aluzje się często po pojawiają. Slayer oraz Judas Priest, mój ukochany zespół. I, I są naprawdę śmieszne e, sceny właśnie, a to w sklepie, z płytami i, i różne tego typu sytuacje. Więc jak ktoś e, lubi heavy metal i lubi te zespoły, no to jak najbardziej. Warto obejrzeć ten film nawet dlatego. Okej, okay, no to mamy już. To jest pierwsze miejsce, tak? W ogóle najlepszy. Wydaje powiem. mi się, że tak, ale ogólnie to mówię, jakby taka pierwsza trójka. Okej, okay, spoko. Kolejny film, no tutaj już może dużo osób się ze mną nie zgodzić, bo wiem, że jakby opinie są mieszane na tego filmu. Ale właśnie ten scoutowy przewodnik po apokalipsie zombie. We're just gonna stay in here. Or we're gonna go save the world. That was a really good speech, Ben. It's Kelly Rogers. He looks like crap. <laughs> He set him on fire. Huh? He tried to eat me. All right, scouts, let's kick some zombie ass. Zombie jest No, ty już widziałeś pewnie. Tak, tak. Tak, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, nie no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, nie no, no, jak tobie. Ja bym wyciął pomimo wszystko kilka scen mm -hmm. z odbytami, penisami i cyckami, tak. ale cała reszta jest w porządku i bawiłem się dobrze. No i nie ma co ukrywać, nawet jeżeli te dowcipy niektóre nie są najwyższych lotów, to film ma jakiś dystans do siebie tak i już od początku trochę tak, film robi sobie jaja z samego siebie, więc było ok. Ja też mam takie wrażenie, że no kilka scen było, było rzeczywiście takich trochę obleśnych nawet, powiedziałabym, ale, tak. ale całość jest jak najbardziej e, fajna. No jest kilka scen dla mnie e, zabójczych wręcz. Przykładowo e, te skoki na trampolinie. Tak, mamy w filmie zombie skaczące na trampolinie i, i sporo jeszcze gagów związanych z tą sytuacją. Tak, tak, więc tam jedna scena jest taka dosłownie zabójcza i, i naprawdę umieram ze śmiechu oglądając to. No ale trzeba wziąć pod uwagę, że jakby to nie jest humor dla wszystkich, dla niektórych może być zbyt prosty i, i tak dalej. No mi podobała się jedna scena, ale to też jest taki humor, no, specyficzny. Mianowicie scena z zombie, kiedy dziewczyna mówi eat my pussy i yy, w okolicy z zombie. To też wiesz o czym mówię? Tak. Tak, <grym>, no, to też było dosyć zabawne. Ogólnie no du dużo scen, to wieczne robienie sobie selfie przy wszystkich martwych jeleniach i, i żywych trupach to, to też było zabawne, takie typowe dla wielu ludzi, wbrew pozorom. Zombie, która nie mogła zarazić, ponieważ nie miała szczęki. Zombie babcia. Mhm. No i dużo takich różnych scen. Co ciekawe, tutaj w rolę druha Rogersa wcielił się David Kechner, tak, tak. który grał też w Krampusie w tym roku, więc... Aż dwa horory w tym roku e, z jego udziałem mogliśmy obejrzeć. I ogólnie, do tak jak mówię, nie dla wszystkich humor, ale z drugiej strony, w też jest kika sen z takim humorem specyficznym, więc no nie wiem, no przynajmniej mi się to podoba i, i, i mnie to śmieszy, więc ten film też polecam. Dobra, to mamy już dwie pierwsze pozycje, tak? I co zamyka trójkę? E, wiesz co, no myślę, że tutaj już przejdę do mojego kochanego fanfoteczka. Jest to wizyta. Are you holding my camera properly? Swerve, girl. Uh, stop, both of you! Bye, mom. My parents asked if their grandchildren could visit them for a week. Here we are. This is where our mom grew up. I wanted to spend time with you for so long. This, you guys. Mom, we're having a great time. Nie widziałam twoja nana tak szczęśliwa w latach. To czas tutaj jest 9.30. To chyba najlepsze, że twoi nie powinniśmy wyjść od swojego razu po tym. Do zobaczenia w porządku. 9.30? 9.30. Na tym filmie miałam przyjemność być w kinie i co ciekawe, byłam na seansie, gdzie byłam jedynym widzem. Jezu! E, oh. <laughs> więc ten film e, bardzo fajnie się oglądało w takim klimacie. I ogólnie ja nie wiedziałam, czego mam się spodziewać po tym filmie, natomiast nie zawiodłam się. Ten film jest według mnie bardzo dobry. Nie wiem, czy widziałeś już? Tak, tak. I nawet jeden z gości kilka rozmów temu wspominał też o wizycie i o pewnym jumpscaresie też między innymi. I no, no tak, no, to jest jeden z najlepszych filmów tego roku. Nie ma co się oszukiwać. Dokładnie. Y... Właśnie fajne są takie połączenia, gdzie nie wiadomo, czy mamy się bać, czy mamy się śmiać. To, to są... jest kilka takich scen. <grymne> <grymne> <grymne> <grymne> <grymne> <grymne> <grymne> I mi się to osobiście podobało, no i oczywiście zakończenie e, zaskakujące, ten twist, który według mnie jest świetny i no. jak najbardziej jestem na tak, jeśli chodzi o ten film. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły teraz, bo myślę, że wizycie będę musiał i tak poświęcić jakieś osobne nagranie, bo to jednak e, no wypada. Tak, tak, to... i to jest właśnie fan footage i tak jak ostatnio mam naprawdę wstręt do fan footage, zwłaszcza takiego marnego fan footage, tak tutaj mi to w ogóle nie przeszkadzało, więc przeciwnie w ogóle nie zwracają na to uwagi, więc mhm. No właśnie tutaj no nie tak w fajny sposób to wykorzystali, tak? czyli mamy nastolatków, którzy jadą do tych dziadków których nigdy nie widzieli i dziewczyna chce być marzy o być reżyserką filmową o tworzeniu filmów no więc to jest jakby uzasadnione, tak? Że to jest jakaś ważna chwila w jej życiu, kiedy po raz pierwszy widzi bliskie osoby i chce to wszystko rejestrować, tak? Nie nie jest... Chce to rejestrować dla matki też, nie? Bo to jest tak, znaczy... więc to też nie jest takie jakby na siłę dodane, że oni to nagrywają. Mhm. No jest to na pewno powrót do formy Shia Malana, bo... Oj tak. Tak, no właśnie. I no powiem tak, jak ktoś obawiał się nie chciał pójść do kina ten film, to niech żałuję. Bo ja miałam bardzo fajny sens w kinie. No ja właśnie też nie widziałem w kinie. Skóra mnie namawiał, ale niestety jakoś tak się nie mogłem dogadać ze znajomymi i w końcu przepadło i żałuję. Ale może na jakimś maratonie będzie w nowym roku. Tak się łudzę. A, a właśnie, ale cały czas chodzisz na maraton, rozumiem? u tych wszystkich... Jeżeli a... będzie maraton z wizytą, to chyba się skuszę. A, no tak. No, bo przecierpisz. Tak, tak. No Najwyżej pozabijam, wiesz, ludzi w kinie i tyle, no trudno, no, Muszą być ofiary czasem, tak? No dla dobra sztuki, kultury i horroru. No tak. trudno, no. Najwyżej Najwyżej się wezmę kamerę, może nagramy fan footage pierwsze, nawiedzone, polskie i takie. Mm -hmm. Dokładnie. Okej, okay, więc to były filmy, w którym się, no ta pierwsza trójka. Najbardziej mi się podobały. Mm -hmm. Jeszcze jeden film widziałam w kinie. To jest film, o którym myślę, że dużo osób nawet nie miało świadomości, to jest horror. Ponieważ naszko go... Kochany polskich film web często miesza gatunki. I oni bardzo unikają nazywania filmów horrorami. To jest coś, co jest bardzo częste u nich. Jak próbuję zgłosić jakiś błąd, że ten film jest uznawany za horror, to oni mówią, że nie. Bo nie, No więc ten film również nie został znany przez nich za horror, mimo że na całym świecie jest uznawany za horror fantazy, i jest to pentameron. Every new life calls for a life to be lost. The equilibrium of the world must be maintained. Are you willing to accept the risk? I am prepared to die in order to feel life grow inside me. Hunt a sea monster. Cut out its heart. Where have you been hiding all this time? How old are you? Open up this door so I can see you. Show me what you promised. O, to też o nim Isk mówił niedawno. To właśnie, no, on w Polsce w ogóle nie był reklamowany jako horror. Dlatego do mnie to w ogóle nie dotarło, że ten film istnieje, niestety. Tak, dokładnie. Ja właśnie byłam w kinie, oglądałam ulotki i zobaczyłam ten film. Stwierdziłam że z ciekawości, zobaczę co to jest i wtedy się dowiedziałam dzięki IMDB, że to jest horror. No bo oczywiście w polskim internecie nie było na ten temat ani słowa. No i co to jest w ogóle za film... To są takie trzy historie, czyli jakby antologia, chociaż e, zrobiona trochę inny sposób, ponieważ nie mamy jednej historii drugiej i trzeciej, tak? tylko ma, one się przeplatają ze sobą. Trochę z jednej, trochę z drugiej i tak po kolei. No jest to oczywiście taka mm, baśń. Tak? czy to jest w ogóle na podstawie baśni Giambattisti Basile. I jest to ono film bardzo specyficzny. Jest to właśnie w takim klimacie baśniowym, ale takich baśni no, przerażających momentami, tak? Mamy też bardzo dobrą obsadę Salmę Hayek, żona Sireliego, Vincenta Casella i Toby Jonesa, Tak. No jest to taki naprawdę specyficzny film specy specyficznym klimatem. Ogólnie historie te trzy wszystkie dotyczą królów, władców. I każdy z nich ma jakiś tam grzech na sumieniu, coś jakby źle robi. tak Szkodowa historia historia Salmy Hayek. Królowa bardzo, bardzo chciała mieć dziecko i była w stanie poświęcić y życie swojego męża żeby to dziecko urodzić. I ogólnie, no, historie, no, nie wiem, czy było napoje z morałem? <śmiech> pewnie tak, no pewnie miały mieć morał i nauczać. Ale są też mocne sceny. Mm, przede wszystkim jest, piękne kolory są w tym filmie. Taki naprawdę baśniowy klimat, baśniowa sceneria. I to jest antologia, tak? Tak, właśnie mówię, antologia, tylko że nie ma żadnych historii, która to jakby Łączy, tak. To nie jest taka antologia, że po kolei każda historia, tylko takie przeplatane. Aha, w ten sposób, okej. Okay. Tak, przeplatane. I tam nawet chyba na końcu jakoś wszyscy bohaterowie się spotykają, czy coś takiego. Ale ogólnie według mnie warto obejrzeć, chociaż trzeba wziąć pod uwagę, że jest to bardzo specyficzny film. Hm. Właśnie jeszcze jeden film, też horror fantazy, na którym wam kinie, to Crimson Peak. Ghosts are real. I've seen them all my life. Ghosts. I never imagined that's what you wrote about. It's um rather good, don't you think? Really? You see where I come from, ghosts are not to be taken lightly. I understand your fascination with the sharps. Edith, this is my sister. But proceed with caution. I feel as if a, a link exists between your heart and mine. Jest Właśnie jeżeli ktoś myśli, że ym, Pentameron też jest w takim stylu jak Crimson Peak, no to to od razu mówię, że nie. To są w ogóle inne filmy. Właśnie to niby ten sam gatunek właśnie horror fantazy, ale zupełnie inne filmy. Crimson Peak również oglądałam w kinie, podobało mi się. Właśnie teraz nawet miałam okazję słuchać takiego krótkiego wywiadu z Guillermo del Toro i o jego inspiracjach, yy, jeśli chodzi o Crimson Peak. No i to, co, to, co tam mówił, mówił o różnych e, inspiracjach, przede powiedział, że jest taka kolejność u niego powieści, obrazy i filmy. Mm -hmm. Powiedzmy, z tych filmów to podał e, oczywiście Mario Bawę, Black Sabbath, mm -hmm. Black Sunday, Kill Baby Kill. E, no i przede wszystkim, nie wiem, przede wszystkim, no Hamera również, tak? Powiedział, że jego ukochanym e, hamerowskim filmem jest Kwan Wiekołaka z Oliwianem Reedem i że to były bardzo duże inspiracje przy robieniu Crimson Peak. Również obrazy kaspara Davida friedricha ponieważ niektóre wprost przeniósł na ekran filmu. I rzeczywiście, jak, jak pokazano to, to no po prostu przeniósł jakby scenerię do filmu. To tak, taka ciekawostka. Co ciekawe, ja się sama sobie dziwię, bo ja nigdy nie lubiłam horrorów fantazy. Ja ogólnie takie klimaty to właśnie jak Crimson Peak to było to, z czego nie lubiłam. A tutaj jednak się okazuje, że przekonuję się do różnych gatunków. <grych> których wcześniej, no właśnie, nie, nie za bardzo. I no, na pewno będę czekać na nowe horror w tym klimacie, bo mi się No i to jest fajna sprawa też, że właśnie tak znowu dla tych wszystkich malkontentów, którzy mówią, że, nie wiem, kręć się tylko piły, czy jakieś inne takie bzdury ludzie głoszą czasami, nie no to właśnie widać, że nie, bo mówimy o najróżniejszych produkcjach, właśnie chociażby w tym podsumowaniu dzisiejszym. I widać, że jednak gatunek się rozwija, że twórcy sięgają po różne konwencje, nurty podgatunki, hybrydy gatunkowe. Jednak coś ciekawego się dzieje w tym gatunku cały czas. Tak, znaczy dla mnie gadanie, że horror się skończył tam w latach 80. że dzisiaj już żadne dobre horrory nie powstają, dla mnie to jest idiotyzm, no tyle. Dlatego, że powstaje cała masa dobrych filmów i cała masa złych filmów. I, hmm. i po prostu warto szukać czegoś, yy, oglądać różne zestawienia, rankingi i szukać tego, co jest naprawdę dobre, a nie tylko narzekać, tak? I, i... Tak, i słuchać nawiązionego podcastu, bo my dobra tam polecamy. <grym> tak. <grym> dobra, to mamy już te... Ile? To już było pięć tytułów? Tak. Jeszcze jeden film, o którym chciała wspomnieć. No według mnie to jest kolejny. Kolejna komedia i znowu o zombie. Czyli... Dobra czy zła? Według mnie dobra. Ok. też, też różne opinie, czyli Kutis. Yours, man <laughs> <laughs> he's not like the others He's explaining to me what's going on Deco Shelly has foodies <laughs> He's right this is a foodborne virus chicken nuggets virus is only dangerous dangerous few heavens gone through puberty are you kidding me guys <laughs> new nie, znaczy przerwałem seans, bo chcemy zachować to na specjalną okazję w Nawiedzonym i dlatego nie chciałem na razie jeszcze. Okej. Okay. Ale fajne jest. Tak. E, no mi się jak najbardziej też e, podoba komedia o dzieciach zombie. Mm -hmm. <laughs> Czyli właśnie e, ta szkoła podstawowa, która została za, zainfekowana. I, I w zasadzie wszystkie, prawie wszystkie zombie to, to dzieci. No to jest coś e, oryginalnego że nie tak, że nigdy nie, nie było w horroru czegoś takiego, tak? Ale no coś, co jednak rzadko się, żali się widuje. No w ogóle ja ten, o tym filmie słyszałam, bo mm, Limonel jest scenarzystą. O. Ja tam jakoś sobie zawsze śledzę to, co Limonel e, nowego ma zamiar tworzyć, no i się w pewnym momencie dowiedziałam, że taki film będzie, gdzie nie tylko on będzie pisał scenariusz, ale również będzie grał w nim. No i grał jedną z no nie głównych, ale takich drug drugoplanowych ról. No właśnie widziałem trailer z Mando i Jerem i od razu uznaliśmy, że przy pewnej okazji musimy to mówić nawiedzonym. Już po samym trailerze się zakochaliśmy i tak. potem zacząłem oglądać i no czuję, że to będzie fajny sens. Tak. Więc no, to, to jest kolejny film i kolejna no, komedia. Właśnie jakoś mam wrażenie, że, że teraz bardzo dużo tych komedii właśnie horrorowych. Znaczy tak, jeden film, który według mnie też jest fajny, chociaż bardzo dużo osób go zjechało. Bo to chyba się kwestia tego, czy ktoś lubi fanfudyć, czy nie. Czyli szubienica. Tutaj to tu już opowiadałeś mm -hmm. u siebie w podcaście, więc nie będę nic więcej mówić. No ja też się przychylam, że... Znaczy, to nie jest super film, ale jak na debiut i ludzi, którzy wcześniej nie kręcili niczego i robili to bez wsparcia finansowego wielkiej wytwórni, dopiero przy dystrybucji uzyskali wsparcia, no to jest świetny obraz. Tak. No i jeżeli ktoś lubi fanfudyć, to myślę, że mu się to spodoba. Hmm. I, I właśnie to w zasadzie są te filmy, które polecam jeszcze, tak mogę tylko powiedzieć, że jak oglądać kontraktet Nie, polecałaś mi chyba, znaczy polecałaś w sensie, żebym zobaczył, tak. ale cały czas no właśnie. za dużo. Właśnie, to no, nie oglądać pierwszej części, ale powstała druga część i no nawet pod pewnymi względami podobała mi się bardziej niż pierwsza. To jest o. takie coś nietypowego, prawda? Bo na ogół na te drugie części są na siłę i już słabsze, a tutaj um, no jakoś tak ciekawie rozwin rozwinęli pewne wątki i no, na pewno odpoczyli sobie furtki do kolejnych części, więc mam nadzieję, że będą kolejne i że drugie będą dobre. Mhm. Tak, to co jeszcze polecam, no to oczywiście Ash vs. Evil Dead serial, <śmiech> tak, tak. ale to też jest temat na oddzielny podcast, więc jeśli ktoś jeszcze nie oglądał, no to musi nadrobić, chociaż wątpię, żeby ktoś tego jeszcze nie oglądał. To, co mnie, jakby tak, to, co mi się nie spodobało, no to tak, The Atticus Institute, czyli ten Instytut Atticus, e, taki film Mockumentary. No, ja myślałam, że to będzie coś fajnego, ponieważ lubię e, filmy w tym klimacie. Niestety, według mnie to był słaby film. Zajmowałam się również na drugiej części Sinister, ponieważ lubię pierwszą część, bardzo mi się podoba. Natomiast, no, druga to, według mnie, już takie popłuczyny. Też, też widziałam go w kinie i niestety żałowałam, że wydałam tyle pieniędzy na ten film. Mm -hmm. Plus jeszcze Demonik. James Wan był producentem bodajże. Ten film miał się pojawić w Polsce, w kinach, już nawet była data, ale później ostatecznie zrezygnowali, z niego być może, być może go po prostu obejrzeli, stwierdzili, że nie chcą go wydawać, bo ten film no, jest raczej słaby. Plus jeśli ktoś z was by się natknął na taki film jak The Hellions z tego roku właśnie i Chciałby go obejrzeć to od razem, bo to jest bardzo, bardzo słaby film. Najgorszy z tego roku zdecydowanie. Więc od razu mnie oglądać, unikać i, i mogę nie tykać się tego. Plus jeszcze film, który no tak. Nie wiedziałam, czego mam się po nim spodziewać, no to The Final Girls, prawda? So we're in the movie. O, oh, hi What's your name? <laughs> Właśnie ten help me pick some strawberries? No, Selfie time. Okay. Two. Właśnie ten taki niby hałd e, dla z lat 80. -tych. my chyba, z takiego założenia wychodzili. Przynajmniej, no ja tak y, to widziałam, mm, tak, no tak, miałam wrażenie, że to będzie coś w tym stylu. Natomiast, no film niestety mnie zawiódł. Twórcy nie potrafili oddać za bardzo klimatu lat 80. -tych. Pogubili się w ogóle. No ja tak mam wrażenie, że trochę pomieszali tam. I osobiście nie, nie polecam tego filmu. Okej. Okay, czyli Dziewczyny Śmierci odradzamy. Tak. U, no dobra, trochę tego wymieniliśmy, więc mam nadzieję, że słuchacze będą zadowoleni. Cóż, no to serdeczne dzięki Wiesz, dziękuję za udział w podsumowaniu i co? I wszystkiego dobrego w Nowym Roku dziękuję i wzajemnie dla ja wszystkich słuchaczy też Trzymaj się cześć hej well, the security checkpoints only a few miles away Oh, dude, I'm starving Hey, look! Maybe the keys are inside Jesus, this guy again? Someone kill him! Carter, we can't just keep going around killing people. He's a human being! Okay, well, we'll see how you feel when he's eating your nutsack like a street taco. Remember our wilderness safety seminar? When encountering a hostile creature, be sure to assert yourself in order to keep the animal at bay. That is a zombie, not a bear, dumbass. <laughs> Guys, I think he's mimicking me. Huggy, quit messing around. Oh, baby, baby. How was I supposed to know that something wasn't right here? Oh, baby. baby, what are you baby? doing? I shouldn't have let you go. And now you're out of sight Yeah, show me How I you want it to be What are you doing? Tell me, baby Cause I need to know How, oh, because My loneliness Is killing me And I I must confess <laughs> I still believe Okay, did I just drop acid Or are they really singing I Britney Spears with the zombie? My mind Give me a sign jeżeli chcecie zobaczyć zombie śpiewające piosenkę Britney Spears to musicie nadrobić wspomniany przez Elin skautowy przewodnik po apokalipsie zombie i swoją drogą nawiązując do poprzedniego odcinka muszę zaznaczyć, że w tym filmie pojawiły się koty zombie czy też nie wiem, może powinienem powiedzieć zikoty. Ale na chwilę teraz odejdziemy już od filmów, żebyśmy nie mieli przestytu, nie zmienimy trochę temat i skontaktujemy się z kimś, kto na co dzień siedzi raczej w książkach i zadzwonimy do Pawła Matei w skarpę. Noktę. Halo, halo. Cześć, cześć, cześć, cześć, Siemas. witam słuchaczy. Powiedz mi, co tam słuchać w nowym roku? W nowym roku, czy, czy w starym raczej? Nie no, już w nowym jesteśmy, nie? W nowym? No, jak na razie to jeszcze chyba nic nie słychać. Znaczy, jeśli, jeśli o Chorczoż chodzi, to jeszcze się chyba nic specjalnie nie zaczęło. <grystanie> Czy <Ciebie tam to grystanie> ja o ciebie, nie? Czy wszystko w porządku? No to mnie dobrze, poza tym, że mam katar, mam nadzieję, że tego nie słychać do końca. Myślę, że to będzie najmniejszy <grystanie> problem, nawet jeśli by było słychać, bo... Cóż, takie są roki podsumowania, ale tak, tak. wiesz, to w takim razie życzę ci zdrowia już na wstępie. A dziękuję. I już widzę, że byłeś tak nastawiony na ten poprzedni rok, więc dobra, przejdźmy od razu do tematu. To powiedz mi, co tam ciekawego, twoim zdaniem, piszczało w grozie w tym ubiegłym roku? Co tam dobrego, złego się wydarzyło, twoim zdaniem? No jeśli chodzi o poprzedni rok, znaczy jeśli chodzi w ogóle o... Polską grozę, znaczy może nie tyle polską grozę, co e, książkowy horror w Polsce, bo okay. tam, fi, filmowy czy jakiś growy to nie jest do końca moja bajka, e, ale jeśli chodzi o książkowy, mam wrażenie, że działo się dużo fajnych rzeczy i pewnie też mniej fajnych, ale generalnie działo się ich dużo, ale tak zauważyłem, że a przynajmniej nie byłem w stanie sobie przypomnieć żadnej inicjatywy, która by w 2015 powstała. A nawet jeśli by któraś powstała, to wcześniej jakby była już zapowiedziana. Czy mam tutaj na myśli bramę? Bo szczerze mówiąc nie sprawdziłem, kiedy brama powstała konkretnie, ale na pewno była zapowiadana już na kwasonie w 2014. Mhm. No i właśnie tak zauważyłem, że co, jakie fajne takie rzeczy się działy. To na przykład, właśnie dostawaliśmy kolejne numery histerii, która już istnieje, też chyba ponad rok dobrze i ja, ja przyznam, że ja byłem bardzo sceptycznie do tego z początku nastawiony. Myślałem, że wyjdzie, może, mogą, może wyjdą dwa, trzy numery i to padnie. Okazuje się, że nie, że, że działa dalej. Nawet robię im tam wersje elektroniczne, w sensie e i mobi, żebym żeby, żeby sam mógł to czytać wygodnie. Mhm. I wychodzą kolejne numery i jest, jest to fajne. Istnieje też brama, która też właśnie była już wcześniej zapowie, zapowiedziana i rozwija się o wiele wolniej, ale to też chyba trudniejszy troszkę temat. Tak samo na przykład Biblioteka Grozy z CNT. To CNT. Znaczy to jest inicjatywa, która już istnieje długo, długo, a teraz tak przeżywa już mam wrażenie, że drugi, trzeci rok jakąś taką lepszą passę. To są takie rzeczy, które mnie tutaj bardziej interesują i tak samo klasyka Grozy pisałem w znaku, to nie w znaku, w zysku. Teraz tak widzę, że od jakiegoś czasu rozkręca się seria tej klasyki Grozy, tam Wyszedł Lefanu czy Wilkin Collins. Mhm. Wesper cały czas jakoś działa na rynku, klasyki Grozy. I właściwie niewiele było takich rzeczy, które by w tym temacie w 2015 się zaczęły. Powstało wydawnictwo Gmork już wcześniej, wideograf już wcześniej wydawał te swoje polskie horrory. Tak, tak. Horror Masakra tak samo już od jakiegoś dłuższego czasu działa, i to te wszystkie inicjatywy tak raz więcej, raz mniej, ale cały czas się jakoś tak ciągnie. I szczerze mówiąc, no, tak, aha, na przykład o kultura wydaje Ligotiego też już. Mieliśmy teraz premierę w sumie całkiem niedawno. Jezu, jak się ta książka nazywa? Przeciwko <laughs> tak, spisku przeciwko ludzkiej rasie. Ale wcześniej też było teatro grotesko, więc jakby temat Ligotiego o kulturze też był już zainicjowany bodaj w 2014, a nawet może to było jeszcze wcześniej. I tak naprawdę serio nie umiem sobie przypomnieć, co by się takiego zdarzyło całkiem nowego. Tak samo inicjatywy te właśnie jak już też wcześniej wspomniałem, Kwason, czy Horror Day, to były właściwie jedyna na których byłem w ubiegłym roku. To już też były kolejne edycje i chyba, nie, nie słyszałem o żadnej jakiejś kolejnej inicjatywie tego typu, która by, nie naukowej, bo to, to już zupełnie nie moja bajka, która by powstała w 2015. Ale te wszystkie rzeczy, które wymieniłem moim zdaniem wyszły w tym roku całkiem fajnie. Było tego sporo, znaczy nie wszystko koniecznie musiało mnie konkretnie zachwycać, ale, ale nabiera to jakoś takim impetu. Rzeczywiście, też teraz jak o tym myślę, to i właśnie i Biblioteka Grozy, i tutaj te kolejne zeszyty różnych czasopism, i klasyka z innych wydawnictw, oczywiście jest tego cała masa, czy zostało coś nowego, też nic mi nie przychodzi do głowy, ale pomimo tego, i wideoograwa właśnie dużo wydaje. Mhm. Ale to w zasadzie dobrze, nie? Bo mhm. te inicjatywy, które powstają wcześniej, jakoś się trzymają w dużej mierze czyli no nie wiem, mo może zamiast już yy... znaczy, to, to, to też jest taka ryzykowna dosyć teza, że, że już może troszkę się jakby wysycił nasz taki nieduży rynek w jakiejś tam mierze i teraz yy, te inicjatywy muszą już po prostu poprawiać sobie jakość zamiast iść w jakąś ilość No na chociaż z drugiej strony jakieś kolejne czasopismo to już raczej chyba nie ma szansy się wcisnąć ja właśnie myślę o tym co powiedziałeś nieduży rynek i też tak naprawdę nieduże grono osób zaangażowanych, mm -hmm. bo powiedzmy sobie szczerze osób zaangażowanych ile jest? Kilkadziesiąt? No tak. Więc tak naprawdę nie ma nawet za bardzo rąk do tego, by tworzyć kolejne inicjatywy i głów, żeby je obmyślać chociażby, bo jednak no to wszystko wymaga czasu i mhm. pracy i zaangażowania. Nazwiska często się powtarzają przy tych różnych inicjatywach. Mhm. I tak na przykład, jeśli o polski horror chodzi, no to... Pff, ja uważam, że jeszcze tutaj jest dużo jakby do poprawienia w jakości tego, co jest wydawane, na, pod każdym względem, bo od jakichś takich czysto wydawniczych procesów do samej jakości literatury, ale jest tego coraz więcej, pokazują się coraz nowi autorzy no i jest szansa, że, że to będzie się wszystko jakoś fajnie rozwijało. Co mi się nie podobało, albo co uznaję, że było jakieś takie troszkę słabsze, to jakiś taki rynek zagranicznego horroru w Polsce, bo tak naprawdę takich ciekawych pozycji wyszło dosyć mało, na przykład, Jezu, jak się nazywa ta seria? Uczta Wyobraźni z wydawnictwa uh -huh. MAG. W zeszłym roku tam była no, co najmniej jedna jakaś rzecz, która zakrawała horror w tym roku chyba żadnej. I takich szczerze mówiąc ambitnych horrorów to, to no, no nie wyszło za dużo. Ja cały, ja cały czas bym chciał i to już też, chyba między innymi Tobie już na to narzekałem, że bardzo bym chciał, żeby powstało w końcu w Polsce jakieś wydawnictwo, które poświęciłoby się temu, żeby wydawać zagraniczny horror. I to, no, no właśnie. Ale ten z wyższej półki ten. No, no właśnie, może nawet nie, że z jakiejś takiej całkiem wysokiej półki ale takiej wyższej niż Masterton, czy, czy nawet ten Edward Lee, który, no chociaż tam, litowo jeszcze by ktoś mógł parę książek wydać. Ale no, w tej chwili wygląda to tak, że wydaje się, no bardzo dużo Kinga i Kingowcy to, to wierzę, że oni mają co roku naprawdę kilka świąt. Fani Mastertona to też, ale szczerze nie wiem, czy oni to cały czas czytają. Znaczy ja ci powiem szczerze, z mojego punktu widzenia znaczy Kingowcy mają całego te dwie premiery, mniej więcej mhm. równolegle ze światowymi i ja je też jako tak przeżywam, ale jeżeli chodzi o Mastertona to ja nawet nie śledzę tych nowości, zwłaszcza coraz częściej mam wrażenie, że on odpływa od horrorów jakieś inne gatunki. Mm -hmm. Tak, też jakieś... Ostatnio nawet jakieś te powieści historyczne, coś takiego wcześniej ale już, Ale wiesz co, wydaje mi się, że to nie tyle to, że on odpływa, co po prostu wydawnictwo już po prostu tyle tego wydają, że, że eksploatują już tam wszystko, co się tylko da, nie? Że kiedyś tam napisał jakiś romans, czy może wcześniej, czy, czy teraz. I tak to wydadzą, i tak ludzie to kupią, bo to masterton. Możliwe, ale właśnie ja przestałem kupować dla tego, że coraz częściej czytam opis, na mówię, chwila, to nie chodzi, w ogóle co to jest i tak dalej. <gry> no tak, I, i faktycznie po prostu brakuje jakiegoś takiego, znaczy wydaje mi się, że znowu aż tak mało czytelników horrorów w Polsce nie ma, żeby nie dało się wydawać tego może trochę lep lepszych autorów bez wracania w kółko do tego samego. No choćby te, jest ten Ramsey Campbell, który Jakoś no nie miał szczęścia może jakiegoś wielkiego, no ale co, raptem do tej pory chyba wydano w Polsce jego, jego trzy powieści. O, trzy? Myślałem, że dwie. Jedna była jeszcze chyba w Phantom Pressie albo w Amberze. Okay. No, no ona nie zebrała wtedy też jakiej, jakiejś tam wielkiej wielkich oklasków, ale też podobno była bardzo słabo przetłumaczona. Dlatego ja na, na przykład po nią nawet nie sięgam, bo no pewnie by, bym się zraził tym, że została źle zredagowana, źle przetłumaczona, brzydko wydana, rozpadałabym się w palcach. To już chyba wolałbym to przeczytać w, po angielsku. No, ale ale w... Mam nadzieję, że, że nie wiem, że to też będzie jakiś taki jeden z kolejnych kroków, żeby powstały jakieś. Znaczy to nie musi być nawet nowe wydawnictwo. Może, może któreś z tych, które aktualnie działają na rynku, mo może pójdzie bardziej w to, żeby jakiś innych autorów wprowadzić na polski rynek, a może ktoś odświeżyć, tak jak choćby barkera. No można by było. A nawet i z Mastertona myślę, że część tych starych serii można by wznowić, mm -hmm. bo czasem, gdy tak mnie coś nachodzi i wchodzą na Lego, na przykład z myślą, by uzupełnić kolekcję, to niektóre książki chodzą po takich cenach, że się wszystkiego odechciewa i mm. tak naprawdę mam sporo braków, których nie uzupełnię z tego względu, że nie będę komuś płacił dwu, trzy, cztery, pięciokrotnie więcej, niż książka jest warta w, normalnie. A to nie? ciekawe, to, to nie miałem takich obserwacji, ale też chyba nie, nie szukałem w ostatnim czasie akurat tych takich starszych pozycji. No niestety. Ale to w ogóle fajnie by było jakby też... to Też już kiedyś myślałem o takiej inicjatywie. Yy, nie, nie wiem, czy to w ogóle jest wykonalne, żeby po prostu te wszystkie na przykład, rzeczy, które kiedyś wyszły w Phantom presie i nie były jakoś wznawiane, żeby to po prostu nie wiem, w najgorszej wersji choćby i zeskanować i, i sprzedać w, jakim, sprzedawać w jakimś pakiecie elektronicznym. Albo zrobić jakieś już takie, wiesz, wersje podczytniki. Tego, co, co już było, tylko w wersji elektronicznej, nie wiem. I zrobić z tego, z tego jakieś pakiety, nie wiem. Wydaje mi się, że fajnie było, żeby ktoś po prostu już troszkę jakby też temat tego zamknął. Że już mielibyśmy te jakieś stare, nie wiem, Herberty, Mastertony, czy cokolwiek w jakiejś takiej stałej dostępności już po prostu też aż tyle do tego nie wracać. Bo wydaje mi się, że znowu może z jakiś czas któryś wydawca się obudzi, że a może by tego właśnie Herberta wznowić jeszcze w starym przekładzie najlepiej. Ale z drugiej strony, gdyby ktoś nawet poszedł po takiej mniejszej linii oporu i po prostu wybrał z tego co najlepsze rzeczy, jeszcze najlepiej na nowo je przetłumaczył albo jakoś naprawdę porządnie zredagował, to też mogłaby wyjść fajna seria, ale już taka wyselekcjonowana oczywiście się zgadzam, tylko tak mam wrażenie, że odpłynęliśmy w świat jakiejś naszej takiej utopii, nie? Nowy, Ale... lepszy świat, pełen dobrze przetłumaczonej, ciekawej grozy. Ale wiesz co, wydaje mi się, że, że, że mimo wszystko jakoś tam w moim, moim właśnie optymistycznym świecie to by się mogło nawet pewnie sprzedać, bo no i wydaje mi się, że tego horroru się coraz więcej czyta w Polsce. Znaczy ja też ogólnie się zgadzam, zwłaszcza, że no jest jakieś tam zapotrzebowanie na to wszystko. Właśnie te książki się wyprzedają, potem te ceny wzrastają. Wiadomo, część tytułów przepada gdzieś tam w tanich książkach, ale to też zazwyczaj jest wina zwyczajnie słabego albo zagowego marketingu, tak? Mm -hmm. Marketingu i często złego doboru. Bo tak jak na przykład ta seria, którą Amber robił, to takie już... Y te czarne okładki, tak z czerwonymi akcentami. Ta, ta, ta. mhm. Tak. No to przecież większość tych książek była straszna. Przynajmniej na które ja trafiałem. No to ja z Agnieszką o tym rozmawiałem, że właśnie tam też się Linkwist pojawił, tak, który jest tak, dobry, tak, tak, no. a cała tak się nawet zastanawiałem, czy może jednak ci inni autorzy też nie są dobrzy, bo ja to wszystko kupowałem gdzieś tam mm -hmm. mniejszymi, większymi partiami, ale to leży na półce, nawet wiem mniej więcej, gdzie teraz patrzę w tym kierunku i szczerze mówiąc nie zaglądałem do innych książek, tylko do Linkwista. Ale widzisz, że ja właśnie też tak mam, że ja parę książek z tej serii sobie wypożyczyłem, przeczytałem i znaczy tak nawet chciałem je sobie kupić, ale w końcu uznałem, że każdy Każda z nich była zła. <laughs> Więc już po prostu spróbowałbym, bo no, no jest na przykład pisarz, którego nie znam, ale tak naprawdę szansa, że to będzie dob dobre, jest tak mała. <laughs> Że, no, nie wiem, no to jest takie już dobijanie, dobijanie tego horroru, właśnie było choćby tą serią. Że, wiesz, kto, ktoś, kto mniej czytał takiej literatury, tra, trafiłby na dwie, trzy książki z tej serii i mógłby się bardzo zniechęcić. Ale jakby ktoś czytał mniej takiej literatury, to już po okładkach, bo raczej po to nie sięgnę. A to też, prawda. Ale dobra, bo tak trochę właśnie robi się smutno, pesymistycznie powiedzmy. Może trafiłeś na coś dobrego w tym ubiegłym roku? Jakieś konkrety, jakieś konkretne tytuły ciekawe? Tak, a... Mam fajne jakieś tytuły, bo to już właśnie jak mnie o to zapytałeś, to z początku miałem akurat straszny problem, żeby sobie przypomnieć coś, co rzeczywiście byłoby takiego powalającego, co przeczytałem w 2015, ale jak już tak dłużej na ten temat pomyślałem, to udało mi się faktycznie wynotować parę fajnych rzeczy. I tak może od tej takiej, o której najwięcej bym chciał opowiedzieć. ja? No to jest książka TS Joshiego. Unutterable Horror in Literature. Mógł to ktoś przetłumaczyć na polski, naprawdę. Czyli niewysłowiony, niewypowiedziany horror w literaturze, czy groza w literaturze, może by to lepiej brzmiało. To jest książka akurat z 2012 roku. Ona, z tego co kojarzę, w 2014 dostała wersję czytnikową. Więc wtedy miałem okazję kupić ją sobie na Amazonie, mój angielski nie jest znowu aż tak dobry, żeby, żeby, żeby nie czytać tego ze słownikiem Kindle, dlatego to była dla mnie fajna okazja. I co to właściwie jest? Znaczy dobra, tu właściwie trzeba by zacząć od tego, kim jest Joshi. S.T. Joshi, uh, our keynote speaker, the leading authority in H.P. Lovecraft, Ambrose Bierce, one of my favorite authors, and H.L. Mencken. I mean, have three fascinating men right there. Um, and uh, authority on the realms of the supernatural and fantasy. He's edited many books. You know him very well. You know his work. Please join me in welcoming S.T. Joshi. stać bardzo istotna dla współczesnego horroru w Ameryce. Nie tylko w Ameryce. Nie wiem na, na ile jest on znany w Polsce, bo najbardziej znany powinien on być i jest w tej chwili jako e, krytyk i jest, brakuje mi słowa. Biograf? Biograf, no może, może być, że biograf e, Lovecrafta. Tak, tak. On jest, z tego co pamiętam, miałem to sprawdzić na Wikipedii, oczywiście tego nie zrobiłem. On jest pracownikiem bodajże naukowym jakiegoś uniwersytetu, ale głównie zajmuje się właśnie Lovecraftem. W Polsce mieliśmy okazję przeczytać jego autorstwa biografię, wydał ją znak kilka dobrych lat temu. No i to jest potężne to misko chyba mające tysiąc stron, które zresztą przetłumaczył Mateusz Kopacz z HP Lovecraft. I chyba głównie dzięki niemu trafiło to na rynek. Udało mu się jakoś to wyprosić u wydawnictwa. Tak, ale i ogólnie zajmuje się też grozą i to od wielu, wielu lat. On tak, wydał tak, tak. taką przeogromną encyklopedię tego horroru nadprzyrodzonego mhm. w literaturze i to jest naprawdę epickie dzieło. Ja miałem do niego dostęp będąc na studiach w Niemczech, w Tybinze, w bibliotece uniwersyteckiej. Mhm. I nawet myślałem, żeby tego nie kupić, ale to jest tak potwornie drogie, bo to jest kilkaset euro. o. Bielka, 3 to chyba albo dwutomowa. Nie pamiętam już teraz, ale takie przeogromne tomiszcza w oprawie, oprawiono coś przepięknego naprawdę. Mhm. Znaczy czy on w ogóle ma tego takich rzeczy bardzo dużo, nie? Bo on napisał mnóstwo jakichś artykułów krytycznych, zrobił mnóstwo wyborów mhm. do różnych antologii. On cały czas chyba cały czas chyba jeszcze kompletuje listy Lovecrafta w różnych kompilacjach, dodając tam jakieś nowe to są jakby cały czas badania, czy jakieś poszukiwania w toku. Zresztą to jest, to jest niesamowite, ile on musi pracy, samych biografii Lovecrafta jest chyba, jego autorstwa ze dwie co najmniej, takich obszernych. A ta właśnie książka, o której ja chciałem opowiedzieć, no to jest właśnie też, nie wiem jak, jaką, jaka była ta, którą ty czytałeś, ale to jest też taka encyklopedia, można powiedzieć, horroru, czy właściwie jego historia. I właściwie mógłbym mieć do niej, czy mam do niej bardzo wiele zastrzeżeń, ale to są zastrzeżenia takie, które po prostu jakby trzeba sobie przyjąć do wiadomości, i mając ich świadomość albo nabywając ich świadomość w czasie czytania po prostu to zaakceptować. Bo to jest przekrój od właściwie już czasów jakichś starożytnych, od tragedii greckich i jakichś elementów grozy, które w nich się pojawiały, do współczesności. Ale to są no, dwa potężne tomiska, tylko że no, oczywiście nie zawarł w nich, myślę, że na, nawet połowy tego, co mógłby. Głównie dlatego, że poza jakimiś... W miarę krótkimi, jakby rozdziałami poświęconymi literaturze europejskiej, nieanglojęzycznej mm -hmm. i czasem powiedzmy starożytnym, to praktycznie całość książki poświęcona jest literaturze anglojęzycznej. No głównie brytyjskiej i amerykańskiej, bo szczerze, znaczy amerykańskiej ze Stanów Zjednoczonych, bo szczerze nie wiem, czy to się Kanadzie jest na przykład. Nie przypominam sobie. <laughs> no i niestety, no, nie, przeczyt, nie przeczytamy w tym tomie nic o grabińskim, na przykład, a o takim ewersie czy, czy mailingu bardzo niewiele. Właściwie z krajów nieanglojęzycznych to mimo wszystko Niemcy, Francja, bodaj Hiszpania czy Portugalia są tutaj wspomniane, ale naprawdę niewiele więcej. I no to jest wielka szkoda, no ale jest to jakby zrozumiałe, bo gdyby uwzględnić absolutnie cały horror, jaki, jaki pojawił się w historii świata w literaturze, no to zadanie byłoby właściwie niewykonalne, na pewno nie dla jednej osoby. Zwłaszcza, że, że da się zauważyć, że na przykład literatura Mayrinka, która no dla mnie jest bardzo istotna, została tak dosyć nie do końca doceniona przez Joshiego. To też z wielu względów, o których też za chwilkę dalej wspomnę, ale też da się jakby zauważyć, że to nie jest jakiś do końca jego konik, być może nie sięgał do wszystkich rzeczy, które, do których mógł, nie, nie czytał tego jakoś zbyt dokładnie, z odpowiednim nastawieniem, a mimo wszystko takie też jest potrzebne w danej literaturze. Mhm. Aha, takie kolejne zastrzeżenie właśnie, które już jakby z tego wynika. I znaczy ja je zauważam, Nie, niekoniecznie może dla każdego będzie to, to, to właśnie tak zauważalne. Josh jest takim zadeklarowanym materialistą ateistą. Tak jak Lovecraft właściwie dokładnie, bo to jest, <śmiech> on to, też to bardzo podkreślał w literaturze czy filozofii Lovecrafta. I tutaj to bardzo, bardzo mocno widać. Właśnie, I tutaj znowu wracam jakby do, do Merinka i do Golema. Bo to jest książka, która no dla mnie jest jakimś takim absolutnym, a Joshi to tak, że to takie meh, jest sobie jakiś horror, czy, czy nawet nie horror, że to jakieś takie symboliczne, troszkę bełkotliwe. Jakby zupełnie widać, że on jakby nie chciał się nawet wgłębiać w to, co ta książka ma do zaoferowania. Podobnie na przykład bardzo skrytykował, znaczy skrytykował tak, to jest takie skrytykowanie przez obojętność powiedzmy, egzorcystę. I w ogóle widać, że ma jakieś takie troszkę y, horror taki związany z y, religią. To jest dla niego coś, co on nie, nie do końca go to kręci. I to jakby wynika kolejna jakby, może nie wada, tylko takie zastrzeżenie czy uwaga, którą trzeba mieć w głowie podczas czytania tej książki. Joshi w ogóle nie stara się być obiektywny. Chociaż pisze to, to, to, to co zawiera w książce, w sposób taki, który to, tą obiektywność mógł, może udawać. Znaczy chodzi o to, że on ma bardzo mocne i bardzo mocne jakieś osądy na temat różnych pisarzy, jest bardzo, bardzo surowym krytykiem. I niekoniecznie zawsze się trzeba z nim zgadzać, ale styl, w jakim on, on to pisze, jest taki bardzo autorytarny. Ja sobie przygotowałem taki fragment, to jest takie bardzo robocze tłumaczenie, które myślę, że to bardzo fajnie pokazuje. To okay. jest fragment na temat leymona czyli twórcy jakiejś tam literatury gore czy, czy, czy innego krwawego horroru. No to, to, to ten fragment, który ja tutaj przetłumaczyłem, znaczy w moim tłumaczeniu on na pewno nie oddaje tej takiej wysmakowanych szpilek, które po prostu on uwielbia wbijać pisarzom, których nie lubi. Ale myślę, że będzie to tak mniej więcej widoczne, o co chodzi. I uwaga, zaczynam cytat. Fragment ten dosłownie... Aha, właśnie, bo to, jest... to dotyczy fragmentu, który był wcześniej zacytowany, go tutaj już nie przytaczam. okej. Okay, okay. Fragment ten dosłownie napisać mógłby ktokolwiek. Nieprawdopodobne, że Dean Kunz stwierdził, iż nikt inny nie potrafi pisać jak Lejmon i czytając cokolwiek, co wyszło z pod jego ręki, sprawisz sobie ogromną frajdę. Ale wiarygodność Kunza jako krytyka literackiego jest raczej wątpliwa. Prawdą jest, że Lejmon jest tylko odrobinę bardziej inteligentny i wysmakowany niż większość jego bezmózgich czytelników, i ten prosty fakt pozwolił mu opublikować nieco ponad 30 powieści w okresie 20 lat. No to, to koniec cytatu. To jest dosyć. Mocne, można powiedzieć. I jakby trzeba podobne, może troszkę mniej już ostre fragmenty są o Mastertonie, czy właśnie Herbercie. Jeśli dobrze pamiętam, to Masterton w ogóle został przez Joshiego potraktowany tak, że jest sobie taki pisarz, ale właściwie nawet nie będę na niego specy... nie będę specjalnie zwracał uwagi na to, co on napisał, że, że Mani tu jest głupi i po resztę to on nawet nie sięga. <grym> Okej. Okay. No czy trzeba to przyjąć do wiadomości? Poza tym, to było dużo zastrzeżeń, ale poza tym książka jest fantastyczna. To są dwa tomy bardzo subiektywnej, ale takiej bardzo wartościowej oceny literatury, z czego na pewno duża część dla polskiego czytelnika będzie taką czystą ciekawostką, którą być może nawet wiele osób mogłoby sobie pominąć, dlatego że niektóre rozdziały poświęcone są Pisarzom głównego nurtu, którzy czasem tylko tworzą coś w literaturze grozy. I to są takie zupełnie mało istotne dzieła, które nie wpłynęły na gatunek i tak dalej. I często my tych pisarzy nawet w Polsce za bardzo nie czytujemy. Ale są frag fragmenty, czy całe rozdziały, z których można po prostu nabyć bardzo dużo wiedzy na temat literackiego horroru. No i jest to po prostu rzecz naprawdę świetnie napisana, bardzo takim wysmakowanym i ostrym stylem. No, brzmi zachęcająco, A powiedz mi jeszcze, to jest cały czas dostępne w wersji cyfrowej, tak? Tak, tak, tak. Ja to kupowałem na Amazonie. A wy, wiesz może, czy istnieje też wydanie papierowe, czy...? Istnieje. Okej. Okay. Ale no, jako że... Wątpię, żeby ktoś to kiedykolwiek w Polsce wydał, a sprowadzanie tego ze Stanów pewnie jest, jest, jest trochę bardziej kłopotliwa, na pewno droższe. Także ja, ja się akurat tym nie interesowałem, ale na pewno da się to do, do Polski spokojnie zamówić. Ja mam taki plan, żeby może kiedyś, jak czasami wiesz, można coś na bibliotekę zamówić, to żeby to mhm. wcisnąć tam jakoś na listy. Teraz mam dostęp do takich rzeczy. Ostatnio zawaliłem sprawę, bo nie załapałem do kiedy jest termin zgłaszania takich życzeń, mhm. próśb, ale może bym na taką listę życzeń wetchnął kilka pozycji Josiego i może by się udało do Łodzi sprowadzić do biblioteki no. uniwersyteckiej, bo fajnie by to było mieć po prostu nawet na miejscu tam, żeby móc podejść, właśnie przejrzeć, coś sobie skserować czy usiąść, poczytać wieczorem, no. Ja myślę, że warto, szczególnie, że to jest taka książka, którą można faktycznie czytać sobie na wyrywki, jeśli jest potrzebna wiedza o jakimś danym pisarzu. No i generalnie ja bardzo żałuję, że raczej nikt tego w Polsce nie wyda, bo wątpię, żeby ktoś się już na coś takiego odważył, a jest to po prostu skarbnica wiedzy na temat pisarzy, których często w Polsce nie znamy, a Joshi pisze o nich naprawdę z wielkim uwielbieniem. Hmm. I, I chwała mu za to. Tak, chwała mu za to i troszkę szkoda, nie? Zwłaszcza, że na przykład on wystawia po prostu niesamowicie wielką laurkę i poświęca bardzo dużo miejsca Campbellowi, Ramzejowi Campbellowi, który w Polsce, no nie wiem, no jakoś tak miał troszkę pecha do publikacji, że jakieś były, no tak jak już wcześniej mówiliśmy, tak, tak. jakieś były, ale jakoś nie wiem, no nic z tego nie wynika dla jakiejś dalszej popularności. No i te, te publikacje, które najbardziej Joshi, czy jego powieści, które Joshi najbardziej chwalił, czy opowiadania, bo to, to też jest istotna rzecz w jego twórczości, no w Polsce nie wyszły, więc nie mieliśmy okazji zapoznać się z ty, tymi najlepszymi fragmentami jego twórczości według Joshiego. Nie traćmy nadziei, niczym, nie wiem, w poezji jasnej. No nie traćmy nadziei. nadzieję, nie tę lichą magną. Dobra, i to może tyle o Joshi, ale no naprawdę książka jest fantastyczna. I jeśli ktoś się interesuje horrorem i chciałby jakby pogłębić jego wiedzę, a nie boi się czytać po angielsku, to warto. Zwłaszcza, że to nie jest jakaś szalenie znowu trudna literatura. I tak krócej może, już chciałem jeszcze o dwóch książkach wspomnieć, które właśnie czytałem w ubiegłym roku. I jedną z nich jest Drach Twardocha. I to nie jest właściwie horror, w ogóle to nie jest horror, ale jest to literatura dosyć niepokojąca. I dlatego parę słów na ten temat chciał powiedzieć, ale przyznam, że w ogóle trudno mi mówić na temat tej powieści, bo mam wrażenie, że gdybym chciał tak wgłębić się w to, co w niej jest, to zrobiłbym się strasznie patetyczny taki, i zacząłbym jakieś głupoty opowiadać. Ale to jest no po prostu kawał genialnie napisanej prozy, która jest po prostu już choćby pod względem literackim absolutnie fenomenalna, bo no, Twardoch jest w głównym nurcie uznawany w tej chwili chyba za jednego z najlepszych pisarzy, najbardziej takich sprawnych. No i to tutaj bardzo, bardzo widać. No choćby, albo ci, to właściwie dla ciebie jest, myślę, że dosyć interesująca rzecz, bo nie wiem, czy czytałeś Dracha? Nie, nie, jeszcze nie. On świetnie w tej książce miesza języki, bo ona jest napisana no, w dużej mierze po polsku. Sporo jest fragmentów po śląsku, ale też po niemiecku. I po prostu sposób, w jaki on łączy te języki, czas, czasem w jednym akapicie potrafi pisać, nie wiem, w, w trzech językach, to jest coś naprawdę fantastycznego. Zresztą, no właśnie, bo to trzy języki są co najmniej używane i jednocześnie w jednym akapicie potrafi on pisać o wydarzeniach, które działy się przez na przykład 100 lat. Opisuje jednocześnie jakiś fragment życia pradziadka i no, jego jakieś tam wnuczka, czy, czy nie wiem, jak jest syna-wnuczka. Jest to naprawdę niesamowita proza. Nie będę tutaj już może jakichś cytatów z niej zarzucał, ale myślę, że, myślę, że, że dla fanów Grozy to jest jednak też coś interesującego. Zwłaszcza, że jest taka bardzo naturalistyczna, momentami naprawdę w wielu momentach brutalna. Nie wiem, czy to brzmi zachęcająco. Jeżeli taki łamiesz głos nagle, to nie, ale ogólnie tak, tak. <głosy> Wiesz, odrobina literatury właśnie z głównego nurtu, czy czegoś bardziej wysoko artystycznego nikomu raczej nie zaszkodzi. Mhm. No, zwłaszcza, że Twardoch to taki pisarz, który jednak oscyluje jakby między gatunkami. No Zaczynał jednak od jakiejś fantastyki. Także to też może wielu ludzi zachęcić. A ja, ja naprawdę, jeśli chodzi o prozę, to nie czytałem chyba nic lepszego w zeszłym roku. No to teraz już mi bardzo zachęcając. No nie, no naprawdę, to, to uważam, że to trzeba przeczytać. A w, znaczy dla mnie w ogóle dodatkową jakąś taką ciekawostką na temat tej książki jest to, że ona się dzieje w, ok w bardzo dosłownie w moich okolicach, tego co ja mam za oknem. Bo dzieje się to w okolicach Gliwic i to jeszcze jakby z takiej strony... Że... Jezu, koty mi biegają po pokoju. <laughs> dzieje się to w takim miejscu, że, że jakby nie to, że gdzieś tam mam przed sobą bloki, to za tymi blokami jest miejsce akcji momentami. O, no to... No to super, musi nieźle imersję jeszcze pogłębiać. Tak, tak, że no, tam bohaterowie w którymś czasie kupują w sklepie, w którym ja kupuję albo nie wiem, chodzą do knajpy, do której ja chodzę. Hmm. To jest bardzo fajna rzecz. A w sumie wydaje mi się, że to się dosyć rzadko zdarza, mimo wszystko, przynajmniej ja jakoś rzadko na to trafiam, żeby jakaś książka działa się w miejscu, które nie jest Warszawą, Krakowem czy Wrocławiem. Jeśli chodzi o jakieś te, które dzieją się w Polsce. Jest jeszcze go stocze no tak, no właśnie to, to, to jeszcze, jeszcze te wszystkie klimaty wiejskie, ale to zazwyczaj jakieś chyba albo fikcyjne albo wsie nieśląskie hmm. także ja miałem z tego też wielką frajdę a to poleciliśmy już dwie rzeczy, jaka jest trzecia? trzecia rzecz, to jest w ogóle już przedziw, przedziwna sprawa to jest rzecz, której ja, ja tak naprawdę dopiero zacząłem czytać, bo dostałem na święta i będę ją czytał bardzo na wyrywki to jest, uwaga Zbiór pieśni nabożnych katolickich użytku kościelnego i domowego. Teraz <grymne> <grymne> ja musisz tutaj. wytłumaczyć. Tak, to jest, to jest śpiewnik pelpliński. Generalnie to jest reprint książki, już jest, znajdę z którego roku, oczywiście gdzieś to sobie wszystko pozapisywałem, ale mi się pogubiło z czasem. Aha, z 1886 roku. Książka mająca prawie 900 stron i generalnie to jest tak jak powiedziałem, tutaj nie, nie ma nic do ukrycia, to jest śpiewnik, jakiś pieśni kościelnych i ludowych, tego typu, ale pyta znaczy pytanie, czemu w ogóle o czymś takim mówię i skąd, skąd ja się w ogóle na to natknąłem? Otóż jak byłem na festiwalu w wakacje, był tam koncert, na który poszedłem też całkiem przypadkowo takiego zespołu awangardowego kwa kwadrofonik, który z Adamem Strugem, który jest śpiewakiem, jakimś interpretatorem pieśni ludowych zrobili koncert, który się nazywał Rekwiem Ludowym. Mhm. Mają taki album, który razem nagrali i w tym Rekwiem Ludowym znajdowały się właśnie jakieś, to, to była kompilacja pieśni z tego pieśnika i sam koncert był fantastyczny, ale jeszcze bardziej jakby zainteresowały mnie te teksty i dobra, tu mogę kawałek zacytować, a najwyżej to jeszcze później ci raz nagram, jakby teraz to źle wyszło. Chodzi mi o to, jaki one mają tutaj wydźwięk mm -hmm. No To jest może z jedna dziesiąta te, te, tego tomiska, bo tu są pieśni przeróżne, jakieś, od, od takich czysto obrzędowych, przez jakieś takie, które w kościele można usłyszeć, do takich, jak, jak teraz kawałek zacytuję. W dniu w sądu ostateczny w proch świat zmieni Bóg odwieczny. Prorok Dawid to zwiastuje i Sybilla wyrokuje, co za bojaźń wtedy będzie, gdy Zbawiciel tron zasiędzie, aby wszystko ściśle śledził i wymówki sam uprzedził. Trąba zabrzmi po przestrzeni, w grobach prochy w ludzi zmieni. Przed tron Boga wszystkich stawi, sędziom Jezus już się zjawi. Śmierć się zdziwi, gdy Bóg ludzi z grobów jakby ze snu zbudzi, aby stwórcy sprawę zdali, jak się w życiu zachowali. No To jest jakiś taki drobny fragment tego, ale to jest po prostu kilka działów, jakieś pieśni o śmierci, o zaświatach, o piekle. I one są takie, wiesz, taki ludowy sposób, takie często bardzo, czy to naturalistyczne, czy mistyczne. I to jest, to jest, jest, jest taka groza momentami, Hmm. No musiałbym tutaj po prostu przytoczyć pewnie z dziesięć jakichś różnych cytatów, żeby to tak naprawdę oddać. Ale no to, to jest, jest coś mega ciekawego. Jeśli ktoś w ogóle szukałby inspiracji do pisania jakiejś literatury grozy takiej osadzonej w polskiej historii, to myślę, że tutaj pod każdym względem znalazłbym mnóstwo inspiracji. To teraz mnie skusiłeś, bo ja ostatnio szukałem inspiracji do jakiegoś mini słuchowiska czy czegoś takiego. No to, to bardzo polecam. Hmm. Ale nie mi, nie spoilegujmy. Ja, ale nie, no mógłbym znaleźć to jeszcze inne cytaty, ale akurat sobie ten przygotowałem. Ale jest to tego masa, o jakichś właśnie ogrobach, grobach, o piekłach, o jakichś płomieniach, czy jakieś takie bardzo takie dziwne, mistyczne fragmenty. Już żyć nie mogę. Co dzień śmierć się do mnie zbliża, bojaźnią mowę przeraża. Straszliwa... Za nic uciecha, trąba mi gra przeraźliwa, że śmierć przyjdzie ta prawdziwa nowina. kosą goni. A podobno i w tej chwili kompas się na świecie chyli. Czas umrzeć. Mówi stworzyciel, w raju cię stworzył wiecznego, Tyś nie słuchał głosu mego. Toć umrzesz. Diabeł. Krąży niby lew ryczący, rad, aby każdy żyjący był w piekle. Tego ja nie wiem, niegodnym znać na tym świecie, czyli w zimie, czyli w lecie mam umrzeć. Dobra, nie będę teraz na szybko cytował, najwyżej ci jeszcze później coś mogę podesłać, ale nie, to myślę, że to wystarczy, bo naprawdę to, to, to, to znaczy może niekoniecznie nawet ten e, śpiewnik dla każdego będzie super interesujący, bo to jednak, <grym zainteresować> to, tak jak mówię, 10% może zainteresować, czy tam może nawet 5% jakichś fanów grozy. Ale na pewno warto sobie poszukać w sieci tego koncertu Struga i Kwadrofonik, rekwiem ludowe, to jest niesamowita właśnie taka groza ludowa polska. Hmm. Czyli coś fajnego. Tak, hmm. coś fajnego na pewno dla fanów grozy i w ogóle jakichś takich klimatów. Takie bardzo, bardzo przejmujące i no świetne muzycznie i lirycznie. Może się skuszę, bo ja w ogóle ostatnimi czasy też katuję żywiołaka, który nagrał płytę w oparciu o właśnie taką naszą demonologię słowiańską, też mm -hmm. i teksty leśmiana. I tak jak zazwyczaj takiej muzyki nie słucham, tak y, tę właśnie jedną płytę praktycznie w kółko katuję ostatnimi czasy bez przegry. Bardzo takie ciekawe rzeczy, tylko że oni właśnie, właśnie takie pogańskie rzeczy nagrywają, które też są momentami takie bardzo mroczne, takie de, taka demonologia, nie? A tutaj to znowu jest jakby z drugiej strony, bo to jest ta taka groza już taka chrześcijańska. Ale jedno i drugie jest jakąś taką no, częścią historii i warto, żeby w ogóle było to też odgrzybywane przez twórców jakiejś literatury w Polsce. Mhm. Może tam tej ludowej to czasem się zdarza, ale to, to jest w ogóle trudny temat bo bardzo, bardzo niewiele z tego tak naprawdę jest, przynajmniej w polskiej tej yy, mitologiach jest, jest, jest jakichś takich mało nie i to jest bardzo dużo spekulacji i tak naprawdę nie, nie do końca wiadomo, na czym się tam można opierać a na czym nie. No racja, racja to jest kolejny duży temat na kolejną dużą dyskusję, więc może nie wygnijmy w tym, w tym kierunku tak. Dobra, to poleciliśmy już trzy pozycje literackie masz jeszcze jakieś inne teksty kultury, które ci przychodzą z tego ubiegłego roku? do głowy teraz? Zresztą tak naprawdę to w, mogę dosłownie w paru jakichś tam słowach wspomnieć, bo o ile ostatnio bardzo mało oglądam filmów pełnometrażowych, mm -hmm. jakoś wybiłem się z rytmu oglądania tego, tak po prostu wkręciłem się i to już od, no, od paru lat w seriale i no uważam, że w 2015 no to dla mnie jakimś takim totalnym topem tego co w horrorowych serialach się działo to było Scream i Scream Queens We can confirm that an incident occurred last night that may have injured one of our students Somebody just mowed off a girl's head in our backyard We're terrified A guy in a red devil costume attacked me If there is a killer on this campus, I'm gonna make damn sure that everybody at Kappa House is safe until that killer is brought to justice. <laughs> ah! Shut down while you got a knife in your throat! If hiring her was your idea? I'm suspicious that you're the one trying to kill us. <laughs> A też chyba omawiałeś tam. Znaczy krzyk tak, ale Scream Queens jeszcze nie i cały czas jest przede mną, więc może powiedz też w kilku nie oglądałeś słowach. Nie jeszcze? Nie, właśnie cały czas przede mną. Za dużo tego wychodzi, no co ja na to no. powiem. Ale to bardzo, bardzo warto. Znaczy bo o ile właśnie, no, no jaki jest Scream to każdy wie, czy tam krzyk. Serialowy właściwie tylko współcześnia to co było w filmach. Znaczy to jest bardzo duże uproszczenie. Ale Scream Queens to jest już jakaś taka zupełnie yy, inna zabawa, bo to dalej jest slasher, ale slasher podany w bardzo takiej parodystycznej formie. Właściwie trudno ogarnąć to, co się dzieje w tym, w tym serialu. On, z jednej strony są tam jakieś takie naprawdę krwawe, brutalne morderstwa. Jest, yy, wszystkie postacie są bardzo groteskowe, bardzo przerysowane. Fabuła jest momentami absurdalna i można się pogubić w tym, co się w ogóle dzieje w głowach tych ludzi. Bo to, to jest związane z domem studenckim, jakimś kappa kapa tau to, tak, tak jak w Stanach mają, te takie elitarne domy studenckie. Mm -hmm. Nie, one chyba mają jakąś inną nazwę niż domy studenckie, ale nie pamiętam. No, myślę, że jeśli ktoś ogląda jakieś kino amerykańskie, to kojarzy takie te organizacje takie elitarne. Mm -hmm. I po prostu w jednym z tych domów studenckich zaczynają się morderstwa. Zresztą i na, i na całym kampusie uniwersyteckim Wiadomo, że, że robi to jakiś czerwony diabeł, czyli ktoś w stroju czerwonego właśnie diabła, który jest maskotką uniwersytetu, ale nie wiadomo kto to jest i momentami fabuła troszkę przypomina to, co się dzieje w Krzyku, czyli jest takie rozwiązywanie zagadki, takie bardzo pastiszowe, bo wszyscy jakby są też nam świadomi tych różnych reguł horroru. Do, czyli do, do jest których... też ta warstwa meta? Tak, jest bardzo warstwa meta. I, I jest też dużo takiej zabawy z tym, czy jest. To, to podobnie właśnie jak w krzyku. To, to, to nie jest do końca spoiler. Że ludzie zastanawiają się, czy jest jeden diabeł, czy jest ich więcej tak naprawdę, i tak naprawdę to jest to jest, nie wiem, jak krzyk na jakichś narkotykach. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, czy tam fabuła jest taka jedna ciągła na cały sezon, czy może co odcinek jest jakaś inna zagadka, czy jeszcze nie, nie, jakoś to jest... inaczej? Jest jedna spójna na sezon i z tego co pamiętam drugi sezon już jest chyba zapowiedziany i sądzę, że to będzie też tak jak w krzyku, czyli będzie to w jakiś sposób ciągnięcie dalej historii w tym samym miejscu opartej na tej samej historii, ale już zamkniętej, okay. czyli takie podobne pod, ponowne otwarcie, a przynajmniej mam nadzieję, że tak będzie, bo, bo warto, żeby, żeby, żeby tak to pociągnęli ale to właściwie no seriale to nie jest coś o czym ja bym mógł jakoś dużo gadać a to, ja to mogę dużo tego oglądać po prostu <gry> okej okay, no to w każdym razie tak krzyk już tutaj był przywoływany z King Queens jeszcze nie więc dopisujemy do listy polecanych rzeczy Pewnie bym jeszcze dorzucił aż kontra martwe zło, ale jako, że żonie się to nie podoba, to jeszcze na razie skończyłem na pierwszym odcinku. Ale był zachwycający dla mnie. Tak, i to aż akurat przywoływało już kilka osób. Więc. A, to pewnie ja sobie też będę musiał kiedyś nadrobić. O tym pamiętam. O, dużo tego wyszło. Hmm. Dobra, no, to chyba tyle. Okej, okay, to serdecznie dziękuję ci za udział w tym podsumowaniu. I co? I wszystkiego dobrego w nowym roku i mam nadzieję do usłyszenia za jakiś czas w Nawiedzonym, w Karpiowym, czy jeszcze gdzieś indziej. Ż życzę tobie i słuchaczom wszystkiego najlepszego w nowym roku i do usłyszenia przy jakiejś nie okazji. No, trzymaj się na razie. Cześć, hej. Żegnam was pozostali słodzi tak moje wasze je parady. Serdeczne dzięki Pawle za ten dość oryginalny dobry tematów i poszerzenie tego podsumowania także o wątki muzyczne, które dotychczas chyba się tutaj nie pojawiły nigdzie. I mam nadzieję, że nasi słuchacze są tak samo usatysfakcjonowani jak ja. I teraz przyszedł myślę czas na ostatniego gościa. Tak, myślę, że to jest odpowiedni moment, by połączyć się z kolejnym, ostatnim w tym dniu gościem, z Bedwulfem, którego też dobrze znacie, już z nawiedzonego podcastu. Przy czym w sumie po co będę do niego dzwonił? Poczekajcie chwilę. Można? Proszę, zapraszam. Cześć. Cześć. Siemanko? Siemanko. Mogę zająć Ci chwilę? Jasne. Co tam w nowym roku? Wszystko okej. Okay. A u Ciebie? <laughs> u mnie też w porządku. I tak jakoś wyszło, że akurat nagrywam podsumowanie roku ubiegłego. Żartujesz? Nie, <laughs> Nie, naprawdę. Taki zbieg okoliczności. Może możesz coś polecić lub odradzić naszym słuchaczom z rzeczy, które widziałeś, oglądałeś w ubiegłym roku? Może tutaj postawię ten dyktafon, żeby sobie stał spokojnie, o pięknie dobrze, postaw no. możemy pogadać na temat tego co się wydarzyło ciekawego w związku z grozą w zeszłym roku o książkach niestety nie powiem nic dlatego, że zaległości mam jeszcze sprzed dwóch lat, kiedy kupowałem książki razem z tobą na Pyrkonie i do tej pory ani jednej z tych książek nie przeczytałem, ponieważ po prostu brakuje mi czasu najwięcej chyba będę miał do powiedzenia o filmach Mogę tylko zaznaczyć krótko, że jeżeli ktoś interesuje się grozą i grami, to mógłby sobie obczaić tytuły Layers of Fear, Soma i Until Dawn, bo to są takie dosyć rewolucyjne i szeroko omawiane gry, jeżeli chodzi o horror. Ale Layers of Fear to chyba jakiś indyk, nie? Soma to jest gra od Fictional Games? No z tych on... samych ludzi, którzy zrobili... A, oh, Boże, zapomniałem tytuł. Amnezja. Amnezja. <laughs> <laughs> Widzisz? Amnezja i Penumra jeszcze. I penumia. A Until Dawn to jest chyba ekskluzywnie na PS4? E, chyba na PS4. Przy czym mnie akurat koncepcja tego ostatniego średnio przekonuje, ale nie grałem, więc się nie wypowiadam. A bo ty gameplay widziałeś cały, tak? Gameplay widziałem i Until Dawn i Some Liars of Fear jest z tego co wiem chyba jeszcze niedokończone, więc nie da się obejrzeć całego gameplay. Ile jak są jakieś czy coś? Są cztery y, rozdziały tak jakby zrobione uh -huh. w całości. Znaczy Until Dawn, gdybym miał playkę to bym pewnie pograł, bo to jest slasher, w którym można po prostu wcielić się w bohaterów akcji. W ofiary jak gdyby, dlatego nie wiem, no uznałem, że pomysł jest fajny, ale nie znam. Fabuła Until Down jest jak dla mnie zbyt liniowa i widzę to nie tyle jako grę, co jako film. Interaktywny. Tak, interaktywny film, w którym możemy dokonywać różnych, różnych interakcji. No, bardzo możliwe. Dobra, to od gier idziemy do filmów, tak? Od gier przechodzimy do filmów takimi moimi osobistymi perełkami w tym roku, czyli exequo, numerem jeden. Są dwa tytuły. Jeden z nich to Dzikie Historie, a drugi to Body, z nami też pod tytułem Ciało. Zaczniemy od e, Dzikich Historii, które w zasadzie no, nie stanowią jednego filmu, tylko sześć krótkometrażowych i bardzo różnych, ale pełnokrwistych historii z pogranicza horroru, kryminału, thrillera i czarnej komedii. ¡Néstor! ¡Qué violencia, a ver! Jestem wskazującym rzeczywistość. No, Gdzie jest ta wiolencja? Dzikie historie, tak. Dzikie to jest historia. antologia jakaś? bo Nie słyszałem szczerze mówiąc. No to jest antologia. No, sześć, sześć historii, sześciu albo sześcioro różnych bohaterów, których losy właściwie się nie splatają. Tak? Każda z tych historii ma jakieś swoje odrębne podsumowanie i odrębną fabułę. Charakter filmu, czyli właściwie to, w jaki sposób powinniśmy go odbierać, doskonale reprezentowany jest przez tytuł, bo te historie są po prostu dzikie, tak? No, no nie, da, nie, nie da się tego ogarnąć. No, jest tam historia chociażby... Może inaczej to powiem teraz. Ale to może tak, żeby trochę przybliżyć, czy to jest bardziej, nie wiem, jakiś monster mówi... Movie w ramach tych historii, czy może jakieś duchy, zjawiska paranormalne, jakieś, nie wiem, motywy religijne, satanistyczne, egzorcyzmy, czy może właśnie jakiś slesze, gore, coś w tym kierunku, czy jeszcze coś innego? To jest zupełnie coś innego. Ja bym to nazwał takim horrorem, można powiedzieć, bardziej społecznym, tak, bo, no, jakby to, jak to określić? czyli to, to, jest jest takie to, to jest takie filmowe bizarro. znaczy Tam się dzieją rzeczy różne, bardzo dziwne i czasami do tego filmu trzeba podchodzić z dużym dystansem, bo scenariusz mocno zaskakuje. Tak? To jest produkcja, warto wspomnieć w tym momencie, za którą odpowiada Pedro Almodóvar, Więc, <głos> no właśnie. Okay. Kino tego człowieka, w wykonaniu tego człowieka jest raczej specyficzne, więc... Można się spodziewać różnych rzeczy po tym filmie. Eee, reżyserem, bo tak jak powiedziałem, producentem jest Pedro Almodovar. Reżyserem był Damian Schifron. To jest jego pierwszy pełnometrażowy film. A w jego karierze do tej pory nie było żadnego, że tak powiem, wartościowego, interesującego dla mnie filmu. Ale to jest jeden reżyser, tak? Od tak. sześciu historii? Tak, to jest jeden reżyser Aha, od sześciu historii. No, dlatego, dlatego mówię. No. Jest, to, jest to wizja świata dosyć specyficzna. To tak jakby właściwie sześć osobowości było odpowiedzialnych za jeden scenariusz. Tak? Mówię, każda z tych historii jest zupełnie inna. No właśnie, dlaczego ten film mi się podoba? Takie podstawowe powody, o których warto tutaj wspomnieć to między innymi to, że jest to najpopularniejszy film w historii argentyńskiego kina. Uprzyknięty tak przez Akademię Filmową Argentyńską. Był też nominowany do Oscara w kategorii Najlepszy Film nieanglojęzyczny. Okay. A poza tym produkcja jest argentyńsko-hiszpańska, a ja mam osobiście słabość do kina hiszpańskiego, więc to jest dla mnie dodatkowy plus. Dla kogoś innego może być lub nie. Wszystko zależy od gustu. A się nie dyskutuje. Jeżeli chodzi o bardziej ambitne powody, które mogą przemówić za, za jakąś wyższością tego filmu nad innymi, to muszę powiedzieć, że ten film okazał się zaskakującym komentarzem do rzeczywistości i to zrozumieją dopiero ludzie, którzy ten film obejrzą. Wystar nie trzeba oglądać całego filmu, wystarczy pierwsza historia. Myślę, że wszyscy, myślę, że to wszystko miało charakter raczej przypadkowy, ale jednak całość wyszła zaskakująco w porównaniu do, do wydarzeń znanych ze świata. Myślę, że każdy, kto, kto obejrzy chociaż pierwszą historię, będzie od razu wiedział, o co mi chodzi. Dlatego zostawiam to w formie takiego tajemniczego punktu odniesienia i zainteresowania. Może to kogoś przyciągnie. No tak jak już wspomniałem wcześniej, treści przedstawione w tym filmie często bywają absurdalne i trzeba mieć do niego w pewnych momentach dystans, ale... Ale... Wszystkie te historie opowiedziane w trakcie filmu mogłyby się właściwie zdarzyć w rzeczywistości, a jedna z nich się wydarzyła naprawdę i to ta najbardziej absurdalna, ale no tak jak mówię, to już zostawiam jako jako wątek nieodkryty. Do odkrycia dla Ciebie być może i dla słuchaczy. Dobrze, to dzikie historie, a to ciało? Body? Ciało, tak. Ola, bardzo długo się zastanawiałam, czy Ci to powiedzieć, ale Twoja mama chce się z Tobą spotkać. Czułam bardzo silne wibracje ze strony zmarłej osoby. Trumna w wodzie stoi. Rury wywaliły w tym miejscu i podmyło to wszystko. Trumny się pomieszał, ale... To są po tym moje żony. Ona prosiła mnie o pomoc w kontakcie z Panem. Wieczorem dostałam przekaz. Przekaz? Tak. Pan pewnie w to nie wierzy. Szczerze mówiąc, nie. Co to jest według pani? O tym wiedziała tylko moja żona i ja. To jest polski film i jak się okazuje e, w Polsce da się nakręcić coś, co nie będzie pełne nawiązań pseudopatriotycznych co nie będzie pełne głupich gagów wyciągniętych rodem z filmu, filmów amerykańskich co nie, tak, co nie będzie pełne Karolaka Jadamczyka co nie będzie pełne Karolaka Jadamczyka co nie będzie pełne żartów orbitujących wokół wielkich cycków y, gdzie y, kurwy nie będą leciały w ilościach hurtowych z ekranu tym filmem jest właśnie ciało w reżyserii i przy scenariuszu Szumowskiej. Przy scenariuszu pomagał jeszcze Michał Englert. On jest znany z różnych takich pomniejszych produkcji, raczej filmów krótkometrażowych. Jego ja nie kojarzę z żadnego dużego filmu. Ale to jest Holger, Frillard czy jakieś inne kino niepokojące właściwie, dobrze to powiedziałeś bo to jest raczej kino niepokojące eee, ja tu sobie nawet zapisałem, że no właśnie ciało tak nieśmiało się rozpycha wśród tych typowych polskich produkcji a Szumowska wprowadza w tym filmie taką dziwną ponurą, szarą atmosferę, która jest odzwierciedleniem polskiej rzeczywistości czy tego chcemy czy nie no bo to jest takie spojrzenie dosyć, można powiedzieć, obrane z tych wszystkich pozorów, które fundują nam na przykład media albo politycy, tak? Ten kraj nie do końca jest taki piękny i w tym takim nie do końca pięknym mm, kraju rozgrywa się dramat, tylko że to nie jest taki dramat przyziemny, tylko z wątkami i tutaj mam problem, bo nie chcę użyć słowa paranormalnymi, chociaż... Ktoś, kto oglądałby ten film, mógłby powiedzieć, że tam występują wątki paranormalne. A właściwie jak to określić? No do głowy przychodzi mi jedynie angielskie słowo "iri", które oznacza niesamowity, dziwaczny, nie z tej ziemi, bo taki właściwie jest klimat w tym filmie. Tak? Mamy to zestawienie szarej, dziwnej, brudnej, właściwie szarej, zwyczajnej i brudnej rzeczywistości w zestawieniu z tym takim Absurdalnym dziwactwem, i nie wiemy, do, znaczy nie wiemy do końca, czy rzeczy, które się dzieją w tym filmie, to jest tylko y, wytwór wyobraźni bohaterów, czy właściwie jakieś zjawiska paranormalne, czy może jeszcze jakaś inna siła powoduje tym wszystkim. I czyli rozgrywa się we współczesnej Polsce? Tak, tak? jest taki trochę brudny, niepokojący, a. Coś więcej o fabule, w sensie jakiś główny wątek w dwóch zdaniach? Da się tak powiedzieć? Czy... Eee, nie, nie chciałbym tu zdradzać fabuły. Głównym bohaterem jest y Gajos, może inaczej, aktor, który wciela się w główną postać, to Gajos. On tam gra y prokuratora, prokuratora albo koronera, ja teraz dokładnie nie pamiętam, w każdym razie jedną, jedną z tych dwóch postaci. No i wiadomo, to jest człowiek, który jeździ po różnych miejscach zbrodni, ciągle ma do czynienia ze śmiercią i w tym wszystkim mamy przedstawioną właściwie jego prywatną historię, historię jego córki, która ma okropne problemy z odżywianiem się, to znaczy ona ma zaburzenia odżywiania, takie, które już doprowadzają do anoreksji i to takiej e, niemal grożącej śmiercią, do tego stopnia, że ona musi zostać zamknięta w ośrodku, gdzie trafia na terapeutkę, która twierdzi, że potrafi się kontaktować ze zmarłymi. Okej. Okay. I ta terapeutka w formie terapii proponuje Gajosowi i jego córce, że tak to powiem, sens spirytystyczny, w którym mają przywołać ducha matki. Jak to się wszystko kończy, jak się zaczyna, bo to też jest dosyć, dosyć ciekawy wątek, no to to już kwestia jest do zobaczenia. tak? Dobra, to brzmiało, intrygująco. Czyli mamy ciało, dzikie historie i to jest numer jeden, tak? tak? Masz numer dwa, czy... Miejsce drugie również zajmują egzekwo dwa filmy i ich tematyka już jest mniej e, horrorystyczna, mniej związana z horrorem, a bardziej związana z thrillerem i z science fiction. I to są filmy, obydwa opowiadają o sztucznej inteligencji, o problemach, że tak powiem, radzenia sobie człowieka z życiem i z przemijaniem, tak? Ale jakie filmy? Bo nie pytajcie. E, te dwa filmy to Automata z 2014 roku i również jest to produkcja hiszpańska. to tak jak powiedziałem wcześniej, do tych filmów hiszpańskich mam słabość. Główną rolę w niej gra Antonio Banderas. I to też dziwne zobaczyć go w takim techno-trillerze, takim thrillerze science fiction. Ale on się tam sprawdza. Sprawdza się w tym filmie bardzo dobrze. A ja to... mam teraz banana na ustach, bo jak wspominam Banderasa z ostatnich niezniszczalnych trójki, i mówisz teraz o poważnym filmie to jakoś mi nie pasuje, ale no wierzę na słowo, powiedzmy. No tak, to jest film wyjątkowy też ze względu na swój przekaz i ze względu na tą formę przekazu bo pomimo tego, że efekty specjalne które w nim obserwujemy są takie można powiedzieć no, nie, przeciętne, nie? To wszystko to jakoś w dziwny sposób do siebie pasuje bo mamy tam na przykład miasto na pustyni, które jest fantastycznie że tak powiem wyreżyserowane, zainscenizowane i w całości zrobione jest albo z takich mikroplanów, po których porusza się bohater, albo stworzone są specjalne efekty komputerowe. Tak. Okay. Co to chciałem powiedzieć? No... Czyli Automata to pierwszy film tak, z drugiego automata, miejsca. A drugi? A drugi to Ex Machina. Jest z 2015 roku. I want to talk to you about the greatest scientific event in the history of man. Are you building an AI? Hello. Hi. I've never met anyone new before. Have you? None like you. She's incredible. <laughs> the challenge is to show you that she's a robot, and then see if you still feel she has consciousness. No i to już jest taki bardziej uh, thriller, science fiction, który uh, też traktuje o, o, o problemach sztucznej inteligencji, egzystencji, tego uh, jak bardzo człowiek może stać się nieludzki i tego jak bardzo maszyna może stać się ludzka. że on to robi w taki bardziej błahy sposób na, na, na zasadzie zależności, które powstają między kochankami tu jeszcze podsumuję to krótko, wyborów moralnych zazwyczaj dokonuje się w dzisiejszych czasach za naciśnięciem guzika a za o zachowanie pokoju na świecie walczy się z użyciem różnych bardzo śmiertelnych i, i nieludzkich sposobów tak? z, użyciem, z użyciem broni masowego rażenia wszystkie te okrucieństwa wylewają się na co dzień z mediów, z gazet z telewizji i nie robią już na ludziach wrażenia setki, tysiące zabitych. Ciekawe, ciekawy jestem, jakie będą wrażenia ludzi po obejrzeniu automaty, bo tam obiektem tej masowej eksterminacji są roboty. I to z takiego dosyć dziwnego, z mojego punktu widzenia przynajmniej powodu, ponieważ te roboty zaczynają odczuwać emocje. I w wyniku tego korporacja wysyła głównego bohatera granego przez Antonio Banderasa po to, żeby on zbadał ślady zbrodni na tych właśnie robotach które okazują się bardziej ludzkie od ludzi wiem, że to brzmi dosyć dziwnie i zagmatwanie ale no niestety taki jest ten film tak? trzeba go obejrzeć, żeby wiele z tych wątków stało się bardziej jasnych a ja też nie chcę za bardzo wchodzić w szczegóły, żeby ludziom tego nie zepsuć tak jak mówiłem, Ex Machina jest takim lżejszym filmem, jeżeli chodzi o tę tematykę. I można sobie to zobaczyć. Polecam jednak bardziej Automata. Dobra, jest trzecie miejsce? Trzy. Na trzecim miejscu w tym roku postawiłbym omawiany szeroko, coś za mną chodzi. Na czwartym miejscu głosy. Z 2014 roku. Nie mylić nie mylić z tymi starszymi. Głos y z Reynoldsem. Z Reynoldsem, zgadza się. Na piątym miejscu Widzę, Widzę albo Dobranoc, Mamo, albo Izze ze, Ten film ma bardzo dużo tytułów. Z 2014 roku. Na miejscu szóstym Wilkołacze Sny. Na miejscu siódmym Gość. W dziwnie podobnym klimacie do coś za mną chodzi, chociaż jest to całkiem inna historia. I jako dziką kartę tego zestawienia na ostatnim miejscu stawiam Extension z 2015 roku. Polski tytuł to, ile się nie mylę, czas wymierania. Patrick Thornton here. Broadcast on 109.9. The forecast for tonight is cold the day after tomorrow cold where the hell is everybody do the monsters really exist they did but there are no more left they all died from the cold they all died przy czym he, muszę tutaj podkreślić, że temu filmowi należy dać bardzo duży kredyt zaufania, bo zaczyna się fatalnie. Ma drugorzędną obsadę, która w większości wywodzi się ze starych hitów serialowych, takich jak Zagubieni na przykład, albo Jaszpiek, albo to, no, tego, typu, tego typu seriale. Jest to produkcja amerykańsko-hiszpańska i to jest pierwszy plus ze względu na tę hiszpańskość, bo okazuje się, że Hiszpanie potrafią wycisnąć ze słabych aktorów bardzo dużo jeżeli napiszą scenariusz do filmu Bo scenariusz do filmu według mnie jest wyśmienity Ten film bardzo trzyma w napięciu Właściwie strony i wątki zmieniają się tam tak szybko Że e, człowiek nawet nieraz nie, nie zdąży się zastanowić I raz siedzi osłupiały e, Raz siedzi ze łzami w oczach Raz się śmieje, a za chwilę znowu no, coś go trafia I niemalże umiera z przerażenia jeszcze zauważę tutaj jedną rzecz. Ten film ma bardzo nudny początek. Taki bardzo typowy, e, jeżeli chodzi o tanie produkcje science fiction. I ja bym po tym, oglądając sam początek... Już miałem wyłączyć ten film. <śmiech> Za sam początek, bo wcześniej włączyłem film bardzo podobny i wydawało mi się, że reszta będzie taka sama jak początek. Na szczęście, w momencie kiedy ta akcja taka typowo amerykańska i taka typowo tania stanich produkcji science fiction mija i poznajemy lepiej głównych bohaterów i cały wątek taki można powiedzieć tej zagadki, która w tym filmie spełnia rolę fabuły, to robi się znacznie lepiej i to tyle jeżeli chodzi o filmy, które w tym roku mi się podobały. Teraz e, przejdę chyba do tego, na co wszyscy czekają, czyli do najgorszych gniotów, które w tym roku widziałem. Czyli I co ja odradzam? Tak, i zdecydowanie je, je odradzam. To będzie dosyć zaskakujące, ale pierwsze miejsce na liście najgorszych filmów 2015 roku otrzymuje ode mnie Vice znana też pod tytułem Korporacja Zbrodni z 2015 roku. Imagine a Welcome to Vice. Jest to technotriller z Bruceem Willisem w roli głównej. Oh. I warto powiedzieć, Bruce Willis y, gra tu czarny charakter, a szarą strefę Thomas Jane, znany między innymi z mgły, czy z Pani Szara. Co to znaczy, szagą strefem? No właśnie, do tego zmierzam. Otóż Bruce Willis od razu wiadomo, że jest czarnym charakterem, bo robi wszystko wbrew prawu. Natomiast ściga go policjant, grany przez Tomasa Jane'a i ten policjant właściwie robi co chce. To znaczy tak, to nie jest ani bohater pozytywny, bo on nie stoi na straży żadnych wartości, szlaja się z prostytutkami, pije na służbie, ma generalnie wszystko w dupie, ale Bruce Willis go drażni. I ze względu na to ze względu na to postanawia zniszczyć Bruce Willisa i imperium, za które Bruce Willis odpowiada. A żeby wprowadzić ludzi w tro, trochę w fabułę, to już mówię. Otóż Bruce Willis szefuje wielkiej korporacji która jest odpowiedzialna za organizowanie wakacji ludziom. Ale to nie są byle jakie wakacje, dlatego że Weiss, czyli ta korporacja, jest właścicielem miasta wyspy, na której można zrealizować wszystkie swoje pragnienia. I nie mam tutaj na myśli yy, na przykład... Podwójny Rozmów, lodów tak, podwójnych lodów czekoladowych. rozmowy z Van Gogiem, czy, czy czegoś na tym poziomie. Mam tu, <grym> mam, z... mam tu na myśli na, najbrudniejsze fantazje, jakie ludziom przychodzą do głowy. I tutaj to w pewnym sensie łączy się z tymi thrillerami science fiction opartymi na fabule ze sztuczną inteligencją w tle. Ponieważ tam w tym mieście głównymi mieszkańcami są roboty. Na których cała ta, całe te fantazje się dokonują. Przyjeżdża tam człowiek, dostaje broń, która teoretycznie no i technicznie jest bronią fałszywą, tak? bo nie może z niej zabić normalnego człowieka, ale może zabić z niej robota. Tak? Te roboty są na tyle zaawansowane, to są androidy, że każdy z nich ma własne wspomnienia, no i tak dobrze są zbudowane, że można je nie wiem zgwałcić, porwać, torturować. No, robić z niej właściwie wszystko to, co człowiekowi przychodzi do głowy w tym złym sensie, tak? Mhm. Ech, e... No dobra, ale znaczy, to brzmi tanio, ale w jakiś sposób intrygująco w sensie wydaje się być nie najgorszym punktem ja wyjścia, wiem. żeby pokazać coś ciekawego przynajmniej, kreatywnego. A czy to jest ciekawe? ja wiem, niestety też się to też się na to dałem nabrać bo wydało mi się to intrygujące natomiast tak największą wadą tego filmu jest to że absurdalny pomysł na scenariusz jeszcze jest zaakceptowania i mógłby być genialny, ale brakuje tu dystansu do prezentowanych wydarzeń no bo wszystko się rozbija o to, że te roboty przeżywają jeden dzień wszystkie i wszystkie w kółko odtwarzają to samo wspomnienie i żeby było naturalnie zachowują się jak ludzie mamy na przykład kelnerkę, która marzy o wyjeździe z Weiss, bo nie wie, że jest robotem i ona chce zacząć nowe życie i codziennie wychodzi z pracy, żegnają ją tam świętują jej odejście idzie i coś się jej przydarza ten tryb się powtarza tak często do tego stopnia, że ona nagle zaczyna sobie przypominać strzępki tych poprzednich wydarzeń, że była zgwałcona, zabita, nie wiem, rozwalono jej głowę szczoteczką do zębów, no różne rzeczy się tam dzieją w tym filmie. W każdym razie w momencie, kiedy ona się chce z tego miasta wydostać, to ten policjant grany przez Tomasa Jane'a nagle nagle budzi się w nim moralność i zaczyna się zachowywać strasznie poważnie. I od tego momentu w tym filmie nie ma miejsca na przymrużenie oka. Bo mogliby, ja bym mógł zaakceptować jakąś taką dziwną wizję przyszłości, w której każdy w jakiś brudny sposób realizuje swoje zachcianki w takim mieście, nie? Ale to wszystko traktowane jest niemal jak teoria spiskowa, tak? W pewnym momencie ten film się zamienia w taki dramat psychologiczny. I tam są te roboty, o nie wiem, odpadają im ręce, i, i, i właściwie to są tylko maszyny, a wszyscy wokół tego skaczą i tańczą, jakby to było coś, coś strasznie poważnego. I tak samo Bruce Willis, który gra takiego zakapiora, strasznie skoncentrowanego na sobie i na tym, co robi. No, mówię, nie ma tu miejsca na żart nie ma tu miejsca na jakiś dystans do tego wszystkiego, to, to przypomina bardziej, no tak jak mówię, zaczyna to przypominać dramat psychologiczny, a ta fabuła wcale nie jest taka dobra, jak się później okazuje. Ci aktorzy wcale nie grają tak fantastycznie, łącznie z brusem Willisem, którego to jest chyba najgorsza rola w karierze. To mógł być film na miarę człowieka demolki z 93 roku. Ja bym go tak widział, natomiast Wyszło to, co wyszło, szkoda czasu, ten film jest kiepski, a wiem, że sprzedają go w VOD, więc lepiej go nie oglądać, nie tracić pieniędzy. Miejsce drugie na liście tych najgorszych filmów zajmuje Azabow, So Below, czyli Jako w piekle taki na ziemi z 2014 roku. I ten film jest zły, dlatego, że robi z widza idiota pokażę mu wierzyć, że wszystko, czego potrzebują bohaterowie do rozwiązywania tajemniczej zagadki, istnienia przejścia do piekła w katakumbach Paryża, ci bohaterowie zawsze mają pod ręką. W to wliczają się również wybitne umiejętności, jak na przykład naprawianie piętnastowiecznych zegarów albo tłumaczenie w biegu wierszowanej łaciny na wierszowany angielski. Mhm, tak, to francuskich katakumbi i tam rzeczywiście jest takich parę ultra absurdalnych scen, gdy pstryk, z machina i jedziemy dalej. Tak jest, no. Pomijam umiejętność wynoszenia eksponatów z muzeum, gdzie w tym muzeum w ogóle nie ma żadnej ochrony, tak? To jest takie bardzo naciągane fun footage, niestety. W połączeniu z odrobiną kina przygodowego. Jeszcze to jest fan footage, w którym to nagranie nie jest odnalezione, bo bohaterka. Ups, spoiler. <głos> Wynosi to nagranie tak po prostu, kończy je. Właściwie tak, no. No i Ja ten film omawiałem przy okazji tego, jak robiłem na Perkonie prelekcję o błędach w horrorach, których tam jest masa. Dlatego nie polecam go, chyba że w formie takiej ciekawostki do pośmiania się. Ale to tyle lepszy od piramidy, ale lepszy od piramidy, ale numer 3, to będzie diabelska plansza Ouija z 2014 roku czyli prawie dwugodzinna reklama firmy Hasbro i na ten temat nie będę mówił już nic więcej, bo szkoda strzępić język, no tabliczka Ouija i młodzież, tak, tak, i nawiedzenie tak jest Numer 4 to Potępienie, które zapowiadało się bardzo dobrze z 2014 roku. Niestety wyszedł z tego katolicki horror, i to właściwie nowy gatunek, jaki próbuje wypromować ten film. Tematem filmu jest Wniebowzięcie. O, tak, Wniebowzięcie jako motyw budzący grozę. Jeźdźcy apokalipsy, którzy porywają dusze pozostałe na ziemi po wniebowzięciu, w tak? Wiesz o co chodzi. Motyw z apokalipsy. Ale kto nie w niebo wstąpił? Wszyscy katolicy. Aha, to już w sensie aż tak jest. A, to, to ostro, dobra. To znaczy, jest to wszyscy katolicy niegrzesznicy. Okay. Tak? Ro, ro, rozumiesz o co chodzi. Reszta ludzi zostaje na ziemi. I, I my obserwujemy akcję na ziemi. Tak, tak? i to jest też font footage. <laughs> Niestety, no nic na to nie poradzę. Ten gatunek, właściwie podgatunek no, dominuje ostatnio w filmach. I wszystko to by brzmiało nawet fajnie, bo apokalipsa, czemu nie? Można by to było zobaczyć w formie horroru. Ale niestety to found footage to jedno, jeden z tych filmów, w których ciągle biegają, trzęsą kamerą i nic nie widać, a dodatkowo komuś się ubzdurało, że może sobie yy, żartować tej konwencji found footage. I ona go właściwie nie obowiązuje, bo kiedy trzeba, to przełącza się widza pomiędzy widokiem z rąsi a normalnymi kadrami kręconymi kamerą. I w, w tym filmie się w ogóle rozbija ta czwarta ściana, jeżeli chodzi o nagranie amatorskie, tak? Bo jest rąsia, rąsia, rąsia, rąsia, wszystko się trzęsie, nic nie widać, a potem dwójka ludzi rozmawia na temat swojej przyszłości i widać, że to nie jest kamera, bo kamerzysta, który to wszystko filmuje Siedzi obok nich. Mhm. I e, widać, że to jest normalnie profesjonalny kadr, tak, wszystko. No to, to, to wszystko siada, tak. Dobra, Z... czyli konwencja beznadziejna, a wykonanie, nie wiem, jak apokalipsa to efekty i, nie wiem, jakieś poczucie zagrożenia, groza jest, czy? Nie, nie, nie. No... Mówię o tym filmie jako o kiepskiej ciekawostce, no. chociaż znajduje się on ee, nieco, nieco wyżej niż następna na mojej liście Piramida z 2014 roku i tuszak, <grymio> też fan footage, e, mam już dość tego gatunku. Film kiepski do szpiku kości, źle nakręcony, i właściwie co tu dużo mówić o piramidzie chyba mogliście usłyszeć już na wiedzonym podcaście, prawda? Tak, krótko i na temat. Krótko i na temat. E, następne dwa filmy to w zasadzie dwa projekty, czyli projekt Łazarz albo projekt Lazarus z 2015 i projekt Almana. Witajcie we wczoraj, produkcja MTV. E, jeżeli chodzi o Łazarza, to jest to niemal e, równie katolickie co potępienie, podejście do tematu zombie dziękuję <śmiech> no i, i tyle e, projekt Almanach witajcie we wczoraj to takie teen adventure trochę horror mówi o nastolatkach, które podróżują w czasie za pomocą maszyny, które jedno z nich znajduje w garażu w starych śmieciach po swoim ojcu i wykorzystują tę maszynę do podróży w czasie, robiąc totalne głupoty w zasadzie, to znaczy wycinając komuś żarty na przykład, albo po to, żeby uciec ze szkoły i pójść na koncert. Moim zdaniem, jeżeli coś takiego kwalifikuje się jako horror, to należy się zastanowić nad przyszłością istnienia tego gatunku. Ale jest tam jakaś groza w ogóle, czy... No, groza jako taka to te e, efekty tych podróży w czasie, ale tutaj za bardzo nie chcę wchodzić, okay, w, nie wchodzić w szczegóły. No. Po tym absurdalnie głupie taśmy Watykanu z 2015 roku, szubienica, mm, cybernatural, cybernatural. O przepraszam, e, dałeś szubienica obok tego główna. No to wyjdzie, a nie, to ja muszę Niestety, ale. Mnie się szubienica nie podobała, ale no to już moje, moja subiektywna opinia. Obok tego jest cybernatural, czyli Unfriended, czyli Offline, czyli i tak dalej. Zaraz potem e, daję kolejną część Terminatora, nazwaną Genesis, zrobioną w 3D. Dlaczego jest głupia? Ten film akurat możecie obejrzeć. Nie jest to, nie jest to horror, ale tematyka thriller, science fiction, apokalipsa, coś tam jest takiego dosyć, dosyć niepokojącego w, tym, w tej serii, to możecie obejrzeć ze względu na to, żeby zobaczyć jak można spaprać historię, kiedy się próbuje robić dziesiątą część, dwudziestą część, pięćdziesiątą część jakiegoś filmu, bo ta historia staje się już tak przekomplikowana, że właściwie nie ma tu mowy o, o tym pierwszym Terminatorze, którego zrobili przed latem. No tak, moja lista dowodzi tego, że można zrobić masę złych filmów w ciągu jednego roku i mógłbym tak wymieniać jeszcze długo, ale przejdę na koniec tej listy teraz, czyli u mnie na, na samym końcu, czyli właściwie najlepszymi filmami z tych najgorszych. Ja bym już się bał. Najlepszymi filmami z tych najgorszych będą naznaczony rozdział trzeci, i to radzę zobaczyć, chociażby ze względu na poprzednie dwie części i również na to, o czym mówiłem przed chwilą, czyli jak można spaprać film, próbując robić 20., 50., 60. część jakiejś historii. Tak? Film zły, ale nie taki tragiczny, jak te poprzednie tutaj wymienione. Ale, no tak jak mówię, nie ma co się dziwić. W końcu to trzecia część a iskierka tego dobrego horroru kiedyś musi zgasnąć. I tyle. To zakończyliśmy tak bardzo pesymistycznie, zwłaszcza, że ja naznaczonego nie widziałem, bo przegapiłem go w kinie, a uwielbiam tę franczyzę i ogólnie wszystko, co Juan zrobił, w czym Juan maczał swoje paluszki, zwłaszcza z Onelem. Teraz mi smutno podwójnie, więc no cóż. No to, to ja wyjdę po prostu. Mówię, to jest ten najlepszy z najgorszych, no. I tak mi przykro. Dzięki za rozmowę. Dzień. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Wzajemnie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Na razie. To może, żeby nie kończyć tak pesymistycznie, to i ja teraz dorzucę jeszcze na koniec trzy grosze od siebie, tak jak obiecałem Wam na początku. Jeżeli chodzi o filmy i seriale, to powiedzieliśmy już tyle o nich, że serio nie widzę żadnej potrzeby ciągnięcia dalej tego wątku, zwłaszcza, że tak naprawdę nie przychodzi mi do głowy już nic wartościowego, czego nie wymieniliby do tej pory nasi goście. Tak naprawdę mogę jedynie za pośrednictwem jednego ze słuchaczy polecić film Last Shift w reżyserii Antoniego Di Blasi, przy czym... Ja nie dałem rady nadrobić tego filmu w ostatnim czasie. No po prostu chodziło o brak czasu, nie? Ale powiedzmy, że wierzę ci na słowo, słuchaczu, i wierzę, że jest dobry. No i właśnie dorzucimy go do tej polecanki. Last Shift w reżyserii Antoniego Di Blasi. Co do książek i komiksów, to niestety czytałem mało grozy w tym roku. Jakoś tak wyszło, że więcej sięgałem po inne gatunki z fantastyki, i też, jeżeli chodzi o grozę, to prawie w ogóle nie tej najnowszej grozy. Chyba oprócz Kinga nie przeształem niczego, co wyszło u nas na rynku w tym roku. No i, i był jeszcze jeden komiks, ale o tym posłuchacie sobie za ile? Za dwa tygodnie. Więc tego tutaj nie mam za wiele do dodania. Mogę jedynie powtórzyć za właśnie Pawłem, że sporo się u nas w tym temacie dzieje. I Paweł wymieniał publikacje wydawnic C&T, Zysk, Znak czy widograf. Oprócz nich grozę wydawały w tym roku także wydawnictwo Forma, Oficynka i Gmorg. Więc jeżeli macie ochotę na jakiś literacki horror, to możecie odwiedzić strony tych wydawnic. Oczywiście wszystko podlinkuję pod postem, przy czym nie wiem, czy zaraz po publikacji, bo to mi pewnie zajmie dobre kilka godzin. I tak, tyle o literaturze i filmach, książkach. Na koniec chciałbym uzupełnić to podsumowanie o jeszcze dwie kategorie, które pojawiły się gdzieś tam między wersami, ale tak naprawdę zahaczyliśmy o nie dość delikatnie na razie. Więc tak, pierwsza z nich to imprezy związane z grozą, a druga to gry komputerowe. Jeżeli chodzi o imprezy, o różnego rodzaju eventy, to na myśl przychodzą mi oczywiście Kapitularz, Horror Day, Kwason i Pyrkon. Kapitularz to chyba najbardziej Najbardziej horrorowy, trzydniowy konwent, jaki znam. Do tego konwent łódzki, więc mam go praktycznie pod ręką. Relacje z ostatniej edycji oczywiście opublikowałem także w nawiedzonym. I właśnie tylko tak przypomnę, że niestety wywalono z tej ostatniej edycji autonomiczny blok horroru, ale to nie zmienia faktu, że nadal na tym konwencie jest całkiem sporo prelekcji czy innych punktów programu poświęconych grozie, więc zwyczajnie serdecznie zapraszam do Łodzi na kolejną edycję kapitularza. Już wczesną jesienią tego roku. Tak, już tego. Jeżeli chodzi o Horrorę i Kwasą, to no nie dotarłem na nie w tym roku. Znowu nie dotarłem. się w tym, w ubiegłym. Ale mam nadzieję, że teraz w 2016 mi się to uda i dotrę, jeżeli nie na obie imprezy, to chociaż na jedną z nich bo z relacji innych osób, chociażby o gdy opowiadali Paweł, Agnieszka i Michał na Kwasonie, może na Kwasonie, na Karpę Noctem. a o Kwasonie też rozmawiałem z kilkoma osobami i no chciałbym nadrobić te imprezy przy najbliższej okazji. No i został jeszcze pyrką, tak? No to jest tak wielka impreza, jak zapewne wiecie, że każdy, także fan grozy, znajdzie tam coś dla siebie. I tak jak rok temu konglomerat i karpie pojawili się na koniec prelekcjami i panelami, tak i w tym roku myślę, że będzie okazja zobaczyć się z nami. I to nie tylko jako gdzieś tam na korytarzu, ale także na jakimś punkcie programu. Nie chcę teraz zdradzać szczegółów, bo wiecie, jeszcze trochę czasu zostało, nie wiem do końca na ile zrealizujemy nasze plany, ale mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tego, co chcemy przygotować dla Was. I, I tylko taki mały, wiecie, zajawka bez szczegółów, tak trzeba budować napięcie. I skoro już mówię o imprezach takich popularno-naukowych, to chciałbym też wspomnieć jako młody naukowiec, że świat nauki także troszkę zainteresował się grozą w ubiegłym roku. Odbyło się kilka konferencji na ten temat, związanych właśnie mniej lub bardziej z horrorem czy zjawiskami pokrewnymi. Pierwszą z nich w ubiegłym roku były prawdopodobnie Światy Grozy, z których zdawałem Wam relację w lutym, to był bodajże 17 nawiedzony podcast. Później jesienią odbyła się jeszcze konferencja Zbrodnia w Kulturze we Wrocławiu, którą współorganizowałem i jeszcze równolegle odbywała się konferencja Upiory, Duchy, Zjawy, Widmowe Reprezentacje w Popkulturze. No i cieszy mnie to, że takie Naukowe eventy też się pojawiają. Nie tylko dlatego, że ja mogę się tam poudzielać, ale też dlatego, że to pokazuje, że jednak jest jakieś zainteresowanie tym na ogół gdzieś tam spychanym na margines tematem. I jeszcze odbyła się, albo odbędzie się w najbliższym czasie, szczerze mówiąc, nie pamiętam, ale chyba się odbyła już konferencja o Edgarze Alanie Poem. I no to też pokazuje, że ta groza jest tam gdzieś obecna i mnie to bardzo cieszy. Do tego, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym podejściem trochę bardziej naukowym do tematu, to jeszcze już teraz powiem, że dosłownie na dniach, być może nawet dzisiaj, po publikacji tego podcastu, w sieci pojawi się publikacja, triksterska publikacja pod tytułem Groza w kulturze polskiej. A że będzie dostępna za darmo w sieci, jak już powiedziałem, to zaraz po jej upublicznieniu podlinkuję ją na fanpage'u nawiedzonego podcastu i każdy będzie mógł ją sobie pobrać i w wolnej chwili się z nią zapoznać. To tyle chyba o impiazach, przynajmniej nic innego mi już do głowy teraz nie przychodzi. I na koniec zostawiłem sobie gry komputerowe. Będę grał w grę. Przygotowałem sobie takie dość krótkie, chociaż może i nie do końca, ale na pewno dość subiektywne zestawienie tytułów, które ukazały się w ubiegłym roku. I to nie są wszystkie tytuły. tak? To są wybrane większe tytuły lub też te, które z jakiegoś powodu mnie zainteresowały. Skupiłem się na tytułach, na komputery stacjonarnym, na PC, ale o kilku produkcjach na inne platformy, które są moim zdaniem istotne, także wspomnę. I teraz właśnie taki szybki przegląd. Biorę do ręki moją listę. I tak, na początku roku ukazał się remake pierwszej części Resident Evil, Resident Evil HD. Niedługo potem ukazała się też kontynuacja Resident Evil Revelations, druga część, i wiecie, to jest kontynuacja tego spin-offu serii Resident Evil i skupia się tym razem na przygodach Claire Redfield, to jest młodsza siostra Chrisa Redfielda, którego pewnie kojarzycie, i na przygodach Barrego Bartona. Mamy tam takie jak gdyby dwie kampanie. Oprócz tego pojawił się trochę mniejszy tytuł White Knight i ta gra nawiązuje do klasycznych serii z franczyzy Alone in the Dark bawi się światłem, światłocieniem bielą ciemnością i stylistyką no ale wygląda całkiem ładnie pojawiła się też, właśnie wspomniałem Alone in the Dark, pojawiła się kolejna to już szósta część tej serii, Alone in the Dark Illumination niestety z tego co widziałem, została bardzo źle przyjęta. To zresztą to nie jest klasyczny Elon Dark, to jest szalanina FPS i biorąc pod uwagę opinie w sieci czy na Steamie, jest to bardzo słaba gra. Pojawiła się też czwarta część serii Five Nights at Freddy's. The Final Chapter. I Boże, ja nie ogarniam, jakim tym to jest tak popularne. To jest taka kupa za przeproszeniem. Znaczy, okej, okay, jeszcze pierwsza część. Może i to było coś nowego, ale to już jest czwarta część i za każdym razem chodzi praktycznie o to samo. I te jumpskarsy są fajne, gdy je widzimy za pierwszym razem, ale za setnym razem, bo przecież te końcowe etapy to się powtarza do znudzenia. No to to już nie straszy, to irytuje nawet, nie nudzi, tylko wkurza zwyczajnie. Ja powiem, że ja rzygam tą franczyzą. Z jednej strony gratuluję Twórcy, właśnie, Five Nights at Freddy's, nie wiem czego, no, pomysłu, tak, i tego, że jest w stanie to sprzedać, ale totalnie nie ogarniam sukcesu tego tytułu i w tę czwartą część na pewno nie będę grał, nie mam zamiaru go wydawać na to ani grosza, nawet za darmo tego nie chcę, nie chcę mi się tego nawet odpalać, przepraszam za ten chwilowy wylew <śmiech> żółci, ale serio, no, nie ogarniam tego i jeszcze to jest tak popularne, jak gdy pracuję z dzieciakami, to wszystkie dzieciaki tak się jagają tą serią. No nie rozumiem. Ale może właśnie nie jestem targetem, tak? bo w sumie, może jakbym był 10-15 lat młodszy, to inaczej bym do tego podchodził. Ale olejmy już Five Nights at Freddy's i przejdźmy do następnego tytułu, do Until Dawn. I to jest akurat ekskluzyw na PlayStation bodajże. Wydaje mi się, że i na trójkę, i na czwórkę. Chociaż może... Nie, nie jestem pewien. I jest to... Taki interaktywny teen slasher, wiecie, taki taki heavy rain o nastolatkach mordowanych w górach, o tak może to nazwijmy, czyli wiecie, QTE i dialogi, jeżeli chodzi o gameplay, podobno ma wiele różnych zakończeń i właśnie zdziwiło mnie to, bo słyszałem, że ma kilka, ale z tego co wyczytałem w sieci podobno jest ich naprawdę bardzo dużo, ale to tak na szybko, nie miałem czasu na dokładnie research, nie jestem pewien, też nie mam konsoli, ale no gdybym miał okazję, to na pewno chętnie bym akurat ten tytuł przeszedł od początku do końca. Kolejny tytuł, Bedwolf już o tym wspominał, Soma, czyli taka penumbra czy amnezja w takim podwodnym kompleksie, tym razem z wieloma różnymi monstrami i znowu nie możemy walczyć, nie jesteśmy w stanie walczyć, musimy uciekać. Wygląda całkiem ładnie, całkiem fajnie, chociaż powiem wam szczerze, że ta druga amnezja do mnie nie trafiła, więc ja z sobą się wstrzymuję na razie. Może jak stanie porządnie, to wypróbuję. To to właśnie też jest gra od Frictional Games, to tylko powtórzę. Kolejny tytuł, Kafein. Otóż Ludzkość uzależniona od kawy wyrusza w kosmos w poszukiwaniu syntetycznej kofeiny. Ale to nie jest komedia, parodia, tylko właśnie Survival Horror też taka trochę soma, penumbra, amnezja, bo budzimy się na wyludnionej stacji kosmicznej, no i eksplorujemy, tak, próbując dowiedzieć się, kim jesteśmy, co się stało i oczywiście coś tam na nas czyha i musimy jakoś przetrwać. Kolejny podobny tytuł to The Park, od podajże Studia Rebellion. Tutaj wcielamy się w matkę, eksplorującą nocą takie dziwne, wesołe miasteczko, w którym zgubił się nasz synek. No i zasady są podobne w tych poprzednich tytułach. Kolejny tytuł to Project Zero, Maiden of Blackwater. I... To jest tytuł niestety tylko na Wii U, ale wspominam o nim z tego powodu, że wiecie, to jest Project Zero, czyli Fatal Frame. To już piąta część serii Fatal Frame, naprawdę przerażającej serii horrorów, więc cóż, jeżeli ktoś z Was ma Wii U, to myślę, że powinien jakoś się w ten tytuł zaopatrzyć. I teraz może przejdźmy na chwilę do polskich tytułów. Najpierw może ten najgłośniejszy, Dying Light. Dying Light, stworzony przez Techland, wydany przez Warner Bros. Interactive, to jest takie nasze polskie cudeńko, taki nasz horrorowy Wiedźmin. Jest to naprawdę takie niesamowicie dopracowane Dead Island z parkurem, trybem dnia i nocy, craftingiem i multi, czy też koopem dla czterech osób. I naprawdę ta gra zbiera niezwykle pozytywne recenzje na całym świecie. Zresztą też jest chwalona polityka wydawnicza Techlandu. Wszystko tutaj tak naprawdę chwalone. Nawet ten właśnie parkour, który w grach na ogół wypada tak sobie. Zresztą też nieczęsto się go w sumie wkłada w gry. A tutaj mamy i zombiaki i ten parkour. Jeszcze tak mówię o tym że bo przy Motion Capture, przy Dying Light pomagał David Bell czyli właśnie ten jeden jak gdyby stwórców twórców parkouru. No i gra prezentuje się naprawdę niesamowicie, czekam na jakieś wydanie goty, zwłaszcza, że ja kocham Dead Island i no, chciałbym mieć już edycję goty i przejść to w koopie z Bedwulfem, więc mam nadzieję, że niedługo będzie mi to dane. Drugim takim polskim tytułem, dość dobrze przyjętym jest Kolat. Colad, taki pierwszoosobowy horror studia IMGN Pro też jest polskie studio a IMGN Pro. i fabularnie nawiązuje on do tak zwanego incydentu na przełęczy Diatłowa zimą 1959 roku jak ktoś jest zainteresowany tym tematem to może doczytać w sieci graficznie jest bardzo ładnie, gameplayowo no to jest symulator też chodzenia ucieczki przez lasy i góry Zimą niestety system zapisu jest dosyć skopany, ale pomimo wszystko jest to całkiem fajna gierka, też nie najgorzej przyjęta. Jest jeszcze trzeci tytuł, ale to jest akurat no coś żałosnego. Chodzi o Hatred. Hatred, czyli taka brutalna kupa, nie wiem, jakaś żenująca próba zrobienia współczesnego postala może zresztą nie interesuj się tym tytuł został bardzo źle przyjęty mam bardzo negatywne opinie na Steamie chyba też jest na czerwono mocno i zwyczajnie nie warto się tym interesować to były raczej takie trochę większe tytuły a jeszcze zrobiłem przegląd trochę mniejszych produkcji na Steamie które w jakiś sposób wydają mi się interesujące i teraz tak przede wszystkim Lakeview Cabin Collection Lakeview Cabin Collection to jest Taka gra w czterech epizodach, przy czym to nie są epizody jak w przypadku na przykład, nie wiem, gier przygodowych jakiegoś tytułu od Telltale Games, tylko chodzi o to, że tu mam jak gdyby cztery gry w jednym. Cztery osobne, może nie minigry, tylko po prostu gry odwzorowujące realia horrorów z ubiegłej epoki i na razie trzy się ukazały. Czwarty ukaże się prawdopodobnie jakoś, nie wiem, chyba w przyszłym miesiącu, chociaż nie jestem pewien, możliwe, że zmyślam. I te cztery gry to są... Hmm, znaczy ogólnie mamy tam taką prostą, raczej pikselowatą grafikę i tysiące możliwości, by stracić życie w tej grze. Wcielamy się w bohaterów, jak gdyby właśnie horrorów. Te kolejne epizody, te trzy, które się już ukazały, nawiązują do piątku trzynastego teksańskiej masakry Piłą Mechaniczną i Halloween. I wiecie, mamy jakiś tam domek na tydzień, opuszczoną stację benzynową, jakieś inne dziwne lokacje z horrorów, no i musimy jakoś przetrwać. Każdy epizod trochę różni się od siebie gameplayowo, ale wszystkie są moim zdaniem warte uwagi i warto to wyhaczyć na jakiejś wyprzedaży Steam i pograć. Kolejny tytuł to Party Hard. Party Hard, hmm, jakby to mówić, otóż powiedzmy tak, jest środek nocy, a za oknem nawala głośna muzyka, słychać jakieś śmiechy, krzyki, hałasy, przekrzywiacie głowę, przykrywacie ją poduszką, no ale nie możecie zasnąć, tak krew was zalewa, spokoju nie ma, no i co, no możecie zadzwonić na policję czy coś, ale pewnie też, no co, przyjadą, może będzie cisza potem na 5 minut i znowu się zacznie, więc chwytacie za nóż, idziecie na imprezę i uciszacie towarzystwo. Tak, uciszacie towarzystwo na tej imprezie, a potem na kolejnej i kolejnej i kolejnej i tak stajecie się zarówno masowym, jak i seryjnym mordercą i o tym jest ta gra. Przy czym to nie jest gra jakoś szczególnie wiecie, przerażająca, jeżeli chodzi o jakieś elementy gory i tak dalej, bo tutaj też mamy pikselową grafikę, ale no koncept mi się bardzo podoba i też muszę się w to jakoś na dniach zaopatrzyć, aż na dniach, no jak trochę stanieje, bo jednak mam tyle tytułów na Steamie, że muszę ograniczać wydatki jeżeli chodzi o gry, bo i tak pewnie nie ogram tego tytułu przez najbliższy rok, dwa no ale chcę to mieć kolejny tytuł i to już mam dzięki masie kultury, która to polecała to Hair Story Hair Story to świetna gra detektywistyczna wykorzystująca technikę full motion video wygląda to tak, że przeglądamy bazę fragmentów wideo które przedstawiają kobietę opowiadającą o zaginięciu jej męża. My oglądamy kolejne fragmenty tego wideo, dowiadujemy się nowych rzeczy na temat sprawy, wyszukujemy właśnie kolejnych fragmentów, dowiadujemy się coraz więcej i więcej i łączymy to w jedną całość, by rozwikłać zagadkę, powiedzmy, w ten sposób. Naprawdę świetna produkcja i jak raz stosunkowo tania. Oprócz tego w tym roku pojawiło się też Zombie Army Trilogy, czyli tak naprawdę Sniper Elite Nazji Zombie Army, część pierwsza i druga oraz dodatkowo trzecia w komplecie i te dwie pierwsze z poprawioną grafiką i bodajże bohaterami z Left 4 Dead. Więc tak, Zombie Army Trilogy, shooter z zombiakami. To jest jakoś potwornie drogie, aż teraz to jest taniało, ale jak to wydali, to cena była z kosmosu, a jak ktoś miał pierwszą drugą część, to się w ogóle nie opłacało, bo... No dla jednej kampanii, no to naprawdę to było jakoś niewyobrażająco, niewyobrażalnie drogo i to też jest gra od Rebelliona bodajże. No ale powoli tanieje i jeżeli ktoś nie ma pierwszej, drugiej kampanii, no to może po to sięgnąć, jeżeli lubi postrzelać sobie do zombiaków. Na Steamie pojawiło się też Uncanny Valley, czyli też taki pikselowaty indyk, który potrafi porządnie przerazić. Uncanny Valley. Pojawił się też Lucius 2. Druga część Luciusa. I o ile pierwsza mi się bardzo podobała, pomimo dużej liniowości, która wkurzała tak ta druga część, mehe, no coś poszło nie tak. Nie podoba mi się rozwój tej serii i w ogóle tam jest tyle bugów, że no nie, nie, nie polecam. Pojawiło się też coś bardzo fajnego, Sunless Sea. I to jest gra w klimatach Lovecrafta i to jest naprawdę świetny tytuł. Płyniemy sobie statkiem parowym w nieznane. Dzieją się dziwne, złe, przerażające rzeczy. To jest ślicznie wykonane, mroczne, dobrze napisane i rozegrane coś. Naprawdę interesujący tytuł Sunless Sea. Pojawił się też, jeżeli już mówimy o Lovecraftie, tytuł The Consuming Shadow. The Consuming Shadow generowany proceduralnie survival horror, w którym ratujemy świat przed inwazją wielkich przedwiecznych. Graficznie nie powala, w porównaniu z takim Salless i też słabo wypada. Graficznie, ale, ale wciąga i fabularnie też jest całkiem przyzwoicie wykonany, więc też polecam. I jeszcze na sam koniec mogę powiedzieć, że w tym roku na Steamie pojawił się, pojawiła się poprawiona wersja Fahrenheita, czyli takiej gry interaktywnego filmu od Quantic Dream Fahrenheit Remastered pojawił się na Steamie, no jeżeli ktoś nie zna tego tytułu to myślę, że warto poznać zwłaszcza w tej nowej, odświeżonej wersji która też zbiera bardzo pozytywne opinie i to już chyba koniec gier i też tym samym koniec części merytorycznej jeżeli jeszcze nie słuchaliście pierwszej części tego podsumowania to zachęcam do nadrobienia zaległości a jeżeli macie to za sobą, a chcecie jeszcze czegoś więcej dowiedzieć się na temat grozy z ubiegłego roku, to, to zapraszam jeszcze na bloga i na fanpage nawiezanego podcastu, gdzie słuchacze w komentarzach odnoszą się do wypowiedzi gości i uzupełniają je o własne typy. Więc tak naprawdę ta cała lista jeszcze się poszerza. Omówiliśmy niesamowitą ilość rzeczy i serio jestem dumny z nas wszystkich, z gości i słuchaczy. I i co? No i to tyle na temat ubiegłego roku. To tyle na temat roku 2015. Ale skoro już i tak nawijam tak długo do tej gąbki, to jeszcze chwilę Was pomęczę i zdradzę, że w najbliższym czasie wrócimy do części wspominanych tytułów. Jakoś tak, nie wiem, do marca pewnie będziemy wracać w podcaście do tych stosunkowo świeżych książek, komiksów, filmów, seriali. Później pewnie też, ale Teraz zapewne z trochę większą częstotliwością. Tak naprawdę już mam zaplanowane cztery rozmowy. Właściwie to dwie z nich już są nagrane nawet, więc sporo rzeczy jeszcze omówimy tak bardziej szczegółowo. Oczywiście zachęcam do dalszego komentowania, udzielania się, polecania, krytykowania różnych rzeczy, a stałych słuchaczy zachęcam też do dzielenia się opiniami na temat samego podcastu tego podcastu. Część osób dała już znać, które odcinki należą do ich ulubionych i wiecie, przymusu nie ma, ale jeżeli macie jakieś swoje typy, to dajcie znać, bo te wasze opinie są dla mnie przydatne. Przykładowo, ostatnio omówiliśmy całkiem sporo filmów nie i teraz też planujemy trochę odcinków o filmach i serialach i to ogólnie będzie standard, to znaczy to, że tych filmów seriali będzie więcej, bo to też najłatwiej nagrać. W wielogłosach i od razu mamy wstawki audio z trailerów czy z, po prostu z filmów powycinane, więc no to jest najłatwiejsza opcja i też pod pewnymi względami najbardziej praktyczna, ale dobrze jest wiedzieć, że część z Was czeka też na inne podcast, na przykład, że Old Weirdman czeka na recenzję literatury, a nie wiem, Jerzy czeka na omawianie gier komputerowych. Dobrze to wiedzieć. Dobrze też wiedzieć, że na przykład szalona recenzja po roku czy rżnięcie Mando w odcinku o pile sprawiły komuś wiele radości, to znaczy komuś oprócz mnie i Mando jeszcze sprawiły wiele radości. I to samo się tyczy też innych wymienianych odcinków i wymienianych opinii. Feedback jest super, feedback jest ważny, bo ja wtedy wiem na przykład, że ktoś czeka właśnie na jakiś gry komputerowy, ktoś na literaturę, ktoś lubi żarty, ktoś inny znowu lubi coś tam innego. Łatwiej wtedy jest to jakoś wszystko wyważyć i zaplanować na przyszłość. i I co to jeszcze miałem? A, muszę jeszcze upamiętnić ten historyczny moment, jakim będzie opublikowanie tego podcastu, bo... Tak, patrzę teraz na licznik i na te wszystkie pliki u mnie na dysku i wiem, że oba podsumowania tegoroczne tworzą najbardziej skomplikowany, najbardziej skomplikowany projekt audio w historii nawiedzonego podcastu. Dotychczas tylko raz pracowałem na podobnej ilości plików na równie wielkim projekcie, a doszło do tego, gdy montowałem ścieżkę dźwiękową wyraz z dialogami do przedstawienia teatralno-tanecznego dla dzieci ze Świetlicy, w której jestem wolontariuszem. Mieliśmy taki projekt, zresztą ja wtedy wrzuciłem też zdjęcie z tego projektu na Facebooka, na nasz fanpage, więc być może część z Was to widziała i wówczas może nawet plików było więcej troszkę, bo robiliśmy tam z dzieciakami strasznie dużo dubli, naprawdę dziesiątki dubli czasami, ale za to już znalazłem właściwie plik, to miałem mniej cięć i te pliki były krótsze, więc mój laptop trochę lepiej sobie z nimi radził, ale no wtedy sobie poradziliśmy i teraz też. Pomimo różnych problemów, pomimo braku tego internetu. Wiem, że jest opóźnienie i przepraszam za nie bardzo, ale no, szczerze mówiąc to naprawdę, gdybym zaczął to montować wieczorem, gdyby był internet, to bym się wyrobił do dziesiątej. Naprawdę na 100% bym się wyrobił. Tak to mamy opóźnienie, przepraszam, ale no i tak poradziliśmy sobie i niezmiernie mnie to cieszy. I teraz po odsłuchaniu tych obu części możecie dać mi znać, czy za rok życzycie sobie powtórki z rozrywki, czy chcecie, byśmy za rok też zrobili takie podsumowanie, przy czym ja Was od razu ostrzegam, że w takim wypadku chyba od razu zarezerwuję sobie na podsumowania cały styczeń 2017, bo znając życie, za rok całość będzie miała podobną długość, a być może jeszcze się rozrośnie, bo przy moim dziwnym podejściu, jakichś tam chorych ambicjach, to, to pewnie będę chciał jeszcze coś dodać. A moi goście też, jak słyszeliście, lubią się rozgadywać i najchętniej każdy by miał, nie wiem, dwie godziny podcastu dla siebie. No ale po prostu dajcie znać, co o tym myślicie. Czy wam się to podoba? Czy chcecie, by ta forma utrzymała się w nawiedzonym podcaście? I, i co? No i to właśnie to za rok. Za rok. A teraz, a teraz będę kończył. Serdeczne dzięki za to, że byliście tutaj ze mną, ze mną, z nami, z nami wszystkimi i no cóż, będę się z wami żegnał. Życzę wam tradycyjnie już klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień kolejny kolejnym nawiedzonym podcaście To wilk! Nie, to wampir! Nie, to Wendigo! Nie, co, gdzie? Nie, to tylko słabe sydzi jaj. Może jeszcze filiżankę jagę? Nie, dziękuję. <laughs> Mam już dosyć. Cześć. Cześć. Nadal miewasz halucynacje i myśli samobójcze? Czasami. Aha. To może zorganizujemy jakąś pipkę? M możemy. To spoko. Mm -hmm. O, a co to? To mój miś. Eee, super, a jak się nazywa? Kaszanka. <śmiech> Jezus Maria! O Jezu, jak głośno. Jest? Ale powiedz mi właśnie, no co tam ciekawego wpadło ci w ręce? W oczy w usta. Boże, w oczy... Co, co, co, co nam przyniesie przyszłość? Cześć. Dobra, czy mnie słychać? Tak? Wszystko jest ok? Tak, tak. Dobra. O, super. Jeszcze usiądę tak, żeby potem nie hałasować. <laughs> No. Fajnie się przywitałaś, to miało być naturalne wejście. Tak, A to miało być naturalne się, wejście, Także niby po prostu dzwonię do kolejnego gościa. A ty, tak? Dobrze mnie słuchajcie, to jeszcze usiądę. Dobra, o. to jeszcze raz. Cześć, co tam? Nie, inaczej. Od nowa. A właśnie, muszę to wyłączyć. Tylko nie zamknąć, zapisać. Wcielić się w tą fabułę nie mamy, e, nie mamy szansu, bo jesteśmy, nie mamy szansu. szans, do Tak. E, wszystko, e, jeżeli chodzi o, nie, może inaczej. Słuchaj, ale... <śmiech> It's so hard making it live. Hmm w wersji elektronicznej, nie wiem, i zrobi z tego, z tego jakieś pakiety, nie wiem, Masterton, ale... Czekaj, muszę otworzyć drzwi. Spoko, spoko. Czekaj, teraz muszę... Bo to jest trudny tytuł. No tak. Czekaj, a an, na anate... Dobra, chwila, przećwiczę sobie. Dobra, coś jeszcze tak, no bo w ogóle jest 40 minut, jak no, Nie, to ja myślę, że, myślę, że, że, że tyle. No. Po prostu Karpiak jak się rozgadał. <laughs> już nie, nie. rzadko się nagrywają, to później gadają. No dlatego już mówię, dobra, tam jak mi się inni goście będą czepiali, to powiem, że rzadko występujecie, więc dostaliście bonusowy time. Dobra, no to chyba tyle. A, a! Daj, to... O Boże. Tak, co tu jeszcze miałem o tym powiedzieć? Nie wiem, czy to brzmi zachęcająco. Jeżeli tak łamiesz głos nagle przy tym, to nie, ale ogólnie tak, tak. Jezu, nie, bo tu skończyło, skończyło mi się to, co chciałem, no, to, co miałem w głowie. Nie, nie, jeszcze nie. Nie, jeszcze nie. Mam problemy jak się hey Halo? Hej. Skype zaliczył jakąś zwiechę dziwną, nie wiem co się stało. A, okej, okay. właśnie, bo tak wiesz, co fajnie to takie przerażające tak mówię, mówię, a są jakieś takie, takie dziwne dźwięki, wiesz. Od ciebie, ja takie, co się dzieje? Nie wiem, czy mam mówić dalej, czy ma się zatrzymać? <głos> więc... Jak w nie, nie? Tak, tak. Piekielne. To, to było dziwne, ale na całe szczęście wszystko jest okay. Nie wiem, czy ty mnie słyszałaś normalnie? <głos>